Thank you. Witamy bardzo serdecznie w 87 odcinku podcastu Bezimienny i standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kender, a ze mną również będzie nagrywał ten odcinek. Wojtek Kocjan? No witam serdecznie. Będzie Rafał Radomyski? Cześć wszystkim. I na końcu zostawiłem Kali Murawską. Siematko. Słuchajcie, 87 odcinek. Nagrywamy sobie standardowo wieczorem, ale nie standardowo, bo akurat we wtorek, tak się nam złożyło. To jest 6 czerwiec, jak już mówiłem, wieczorem. Słuchajcie, 87 odcinek, powiemy sobie troszeczkę o imprezach, które miały miejsce przez ostatnie dwa tygodnie. A było tego trochę. W sumie było tego trochę, ale byliśmy na dwóch. Byliśmy na czymś takim, co się zwie Pixel Heaven. I troszeczkę wam o tym opowiemy, co, co tam było i powiemy wam też o chyba o jednym z takich w sumie markowych, jeżeli chodzi o cały świat, e, czyli Comic Con, e, bo, bo pierwsza edycja, pojawiła się w Warszawie i tam równorzędnie w, w, z tym pojawiła się też druga impreza, która nazywała się Rafalejak. No to była druga Good edycja games. Good Game'a, Tak, to jak byliśmy w zeszłym e... roku, to to też już o tym... Wtedy mieli jakby pierwszą okay. swoją odsłonę. Mm -hmm. Więc y, powiemy wam, jak było na, takich imp na tych imprezach, y, a ja wam powiem, jak jest w Londynie na Comic-Conie i, i, i mogę wam... Y, powiedzieć mniej więcej, czym, czym to się też różni. No, tak czy siak będziemy dzisiaj mówić o, o, o wielkich imprach w Warszawie, więc odcinek będzie do, dosyć ciekawy i standardowo, słuchajcie, jedziemy z Hyde Parkiem, więc Wojtku, nie słyszeliśmy Cię przed odcinkiem, więc zacznij. Co robiłeś przez ostatnie dwa tygodnie? W zasadzie robiłem, koncentrowałem się na dwóch rzeczach. Przede wszystkim na sesji, które się zbliżali Bogania. Pierwszy egzamin tej sesji będzie w sobotę z Public Relations, także nie nudzę się, a następny, jeszcze gorszy, będzie z teorii praktyki demokracji, więc też będzie zabawa, ale żeby się móc skoncentrować na na sesji, odinstalowałem wszystkie gry, z wyjątkiem jednej, zgodnicie jakiej. Dotki? Wiedźmina! Właśnie wiedziałem, że tak powiesz, a to wcale nie dotka, chodzi dotka. o dotkę, bo dotkę wywaliłem. Chodzi o nie Wiedźmina. Wiemy. Wiedźmina nie wywalałem z po przyczyny, ah. dlatego że, <głos> <głos> dlatego że mam na nim zainstalowany ah. cały pakiet zarąbistych modów i po prostu no nie chciałbym się ich instalować jeszcze raz i konfigurować i tak dalej, więc sobie to zostawiłem. A może po I prostu efekt... już powinieneś przestać w niego grać. Nie musiałbyś nic instalować. Po prostu, dobra, za zamykam temat A może z Powiem wam, że niego dalej grać. czekam. Ach, ej, może to, ej, ale to jest mój chłopak. morda. Wszyscy to ej. jest ej. Cicho, sorry, Wojtek sorry. mówi. Wojtek mówi, tak. mówi, ja wiem, ale ja chciałam tylko tutaj jed jedno zdanie A powiedzieć. Jedno mówi. już nic nie przerywam. No, no, chciałam no, to powiedzieć, to że super. dalej czekam. Od początku tego roku jestem z wami pół roku, nie chłopaki już. Czekam od Zabotachkę. pół roku, aż będzie odcinek bez Wiedźmina. Czekam. No to, to Spoko, Krystian to czekał cały 2016 proszę. i też mu nie wyszło. <ślesz> <ślesz> Jak Rafała nie było, to... Nie, to chyba też mówiłem coś o Wiedźminie. No dobra, okej. Także... Y... Wiecie co, ja wam powiem tak. Ja wiem, że tam że tam, tuż do pożygu, tak? Można mówić. Ale naprawdę ta no, cały, cały czas mnie zachwyca. Najbardziej fajne jest to, że nadal jest dużo rzeczy w Wiedźminie, których nigdy nie widziałem. I, i te, te ponowne przejście jest bardzo fajne. Tak jak mówiłem, kiedyś gram na Modzie Enhanced Edition i każdemu rekomenduję, jak to chce, trochę więcej wyzwań. No. No tak poza tym to, jest, to trochę też. Powiedział człowiek, co ma 200 gier, których nie przeszedł na Steamie, nie? Eee, Masz tak, tyle światów do nie... odkrycia, a ty cały czas w tym jednym. Ale żaden z tych światów nie jest tak fascynujący jak ten jeden. A może to... nie wiesz tego, nie bo wielu gier nie, nie, odpaliłeś. nie odpaliłeś. Wojtek, właśnie no, powiem ci, że ja wiesz. No wiem, yy... nie nie mam czasu na to, żeby drugi raz, wiesz, teraz wciągać się w Wiedźmina, a wiem, że tam jest, wiesz, mnóstwo rzeczy właśnie, które, których się za pierwszym razem nie widzi, wiesz, jakieś inne questy, trafisz itd. i tak dalej i specjalnie sobie, wiesz, przeglądałem po trochę, trochę na YouTube właśnie publikacji, wiesz, typu jakieś tam ciekawostki, jakieś opisy postaci i tak dalej, jest w ogóle zajebisty kanał, yy, który jakiś wow. maturzysta <laughs> robi, ale robi to bardzo profesjonalnie. Yy, kanał się nazywa Wiedźmin Chyba nie wiem, on nie wspominał. Nie, ale słuchajcie, naprawdę świetne materiały robi chłopak. Bo po tym, jak zrobił jakieś tam przedstawienie postaci o, o jakichś tam wszystkich głównych postaciach, takie, takie powiedzmy w kilkuminutowe nagrania. Teraz zaczął nagrywać powiedzmy gdzieś tam z perspektywy wiesz, o jakichś potworach, czym jest gryf, czym jest Wiedźmin ogólnie na przykład jako, jako twór jakiś tam ten fantazyjny i tutaj wpadł na kolejny zajebisty pomysł, gdzie nagrywa to z perspektywy różnych postaci w grze, czyli na przykład o gryfie nagrywał tak jakby był chłopem, a o Wiedźminie tak jakby był jakimś tam profesorem, wiesz, z Oxfordu, czy coś takiego, nie? I zajebiście mu to wychodzi, naprawdę ma talent do tego i, i naprawdę jest świetny kanał. I mnóstwo, mnóstwo ale, tam jest. Ale, że pozwolisz to ja... Może ja, go powinni to... przy produkcji serialu zatrudnić. <laughs> Może powinni. I czasami się właśnie trochę bagatelizuje te, te młode, kreatywne umysły. To jest wkurzające. Bo właśnie takie, takie osoby często mają super super pomysły. Ale tak tylko, żeby tutaj nie rozwodzić się na tym Wiedźmiłem, no mówię, że to nadal jest gra, która mnie zachwyca. Nadal jest wiele rzeczy, które potrafią zaskoczyć. A że tam odstęp między pierwszym a drugim przejściem był od premiery praktycznie, tak? Czyli trochę czasu minęło, a ja mam tak z książkami, filmami i grami, że jak ja coś przyjadę, to za miesiąc już w ogóle nie wiem, o co chodziło. <głos》> Także mogę spokojnie przechodzić jeszcze raz i mi to absolutnie nie, nie przeszkadza. No i to tyle, jeżeli dla mnie chodzi. Dobra, to ja powiem, że Krystian powiedział, żeby Kali teraz powiedziała, co robiła przez ostatnie dwa tygodnie. Aha. No więc... Yy... Byłam na tym na Pixel Heaven, bardzo fajnej imprezie, która już już od jakiegoś czasu w Warszawie się odbywa. No i tam jest faktycznie gratka dla fanów gier retro i gier indie. Jeżeli chcecie zobaczyć stare gry, stare flipery, stare komputery, wszystko stare, stare, stare, to tam jak najbardziej jeżeli chcecie zobaczyć nowe publikacje właśnie Indie, to tam też bardzo warto jest się wybrać. Byłam też właśnie na Good Game i Comic Conie, to też będziemy sobie o tym rozmawiali. W końcu przeszłam Outlast'a dwójkę i Chorej ciekawości odpaliłam też jedynkę, więc nie będę się rozwodzić o tym, tylko dlatego, że e, chciałabym po prostu więcej o grach horrorowych, przeróżnych rodzajów porozmawiać sobie z wami chłopaki następnym razem, jeżeli nie wyskoczy nam jakaś kolejna wielka e, wielka historia do opowiedzenia. E, co jeszcze? Aha, zakochałam się w Forcie e, w Forcy Horizon. To jest wow. E, to jest gra, w którą ja mogę grać i nie muszę w nią grać jednocześnie, w sensie nie muszę się ścigać, nie muszę grać kompetytywnie, mogę sobie radośnie po prostu zwiedzać okolice i słuchać sobie radyjka i jeździć sobie po Australii, jest super. Co jeszcze? A, nasze studio wygrało pierwszą swoją nagrodę na Pixel Heaven, wygraliśmy nagrodę za najlepszą na, najlepsze arty w grze, więc tutaj gratulacje, gratulacje. dla Telepath 3. I dziękuję przy okazji w imieniu całego zespołu, bo bardzo się tam napracowali przy tym. E, co jeszcze? Aha, kot mi zepsuł komputer, więc chyba zrobię crowdfunding, żeby kupić nowy, bo nie wiem, za co go kupię. O, przy okazji, no, Kali, chciałem to... sobie pytać, co próbowałeś ten przepis do smolet Wiesz co, nie, aczkolwiek zastanawiam się i nie jestem pewna, czy pieczeń, czy jednak kebab. <śmiech> Idź w kebab, ehm... pewnie nie. No, e, wiesz, ale... E, no, Skota no co to, z to jest jest tylko zrobić to tylko zwierzątko. Cztery, to wiem. <laughs> tak? no, ale to jest, Smiles, to jest James fin, nie. <laughs> no tak. No, a tak poza tym, no to tak, praca, praca, eventy, jakieś tam wyjścia i tak dalej. No fa fajnie, no coś się dzieje, tak. Mam co robić. Nie ma nudy. Nie ma to Intensywnie, intensywnie. intensywnie. Yy, Rafale, ty też byłeś intensywny ostatnio? Byłem, owszem. Do tego stopnia, że dzisiaj spałem całą godzinę i 48 minut. Yy, tak więc yy, tak więc musiałem nawet jeszcze przed odcinkiem trochę odespać, żeby, yy, żeby w ogóle coś wam tutaj opowiedzieć ciekawego byłem mhm. też na tych eventach na tych drugich, o których Kali mówiła, ale to będziemy zaraz o tym szerzej opowiadać więc jeżeli chodzi z, z Gireczkowa, to odstawiłem w ogóle PS4 w kąt w sensie stoi dalej tam gdzie stała ale po prostu jej nie ruszam bo obok zawitała starsza siostrzyczka czyli PS3, którą mi się udało wyrawać no, od kolegi no tak. Eee, tak, to co widzieliście zdjęcie z tym czarnym movem Fajne. z tym movem z, z mówem, z z tak Tak. kto wie, ten no, wie no. Ja, wam, ja wam kiedyś opowiem e, genezę tego mówa. to jest e, swoją Świetna drogą też to jest, to jest dobra historia e, ja wam też mogę opowiedzieć genezę mojego mówa, mimo tego, że nie mam playstation a ja wam tylko powiem, że jeżeli chcecie zobaczyć e, mówa Rafała, to zapraszam na e, facebook'a, na nasz profil facebookowy i zobaczycie zdjęcie rafałowego mówa. no Wiedzisz, to... Słyszałem, że Koli chce go pożyczyć, ale to. No więc, więc. Ja mam swojego, nawet nie potrzebuję do tego PlayStation, wiesz, spoko Okej. Okay. Więc więc jeżeli chodzi o PS3 to trochę mnie tak naszło po tym jak gadaliśmy ostatnio o tej kupce wstydu, cały czas chodził za mną Driver San Francisco, to jest po prostu gra, którą wiecie leżała na półce i najbardziej ze wszystkich po prostu chciałem w nią zagrać. Do tego stopnia, że wiecie, grając kiedyś w demo tylko i wyłącznie, ja po prostu potrafiłem tą grę skojarzyć z byle czego. Nawet jak kiedyś gdzieś tam jakieś były konkursy na odgadywanie gier gdzieś tam w jakimś innym podcaście, to od razu wiedziałem, kiedy mówili o, o Driverze i tak dalej. No po prostu strasznie, strasznie chciałem w to zagrać. No i jak się dorwałem, tak siedzę w to i gram tyle, ile czasu pozwala. E, w międzyczasie, kiedy się już zmęczę to trochę, kiedy mi się oczy zmęczą to trochę sobie tam klikałem tego e, Tales from Borderlands w sumie te Tales już prawie skończyłem e, bo tam mi chyba tylko jeden epizod został i no i to jest jakie jest, to każdy wie to jest wiecie tam darmówka w plusie z zeszłego miesiąca, więc e, więc spoko całkiem historyjka, no ale driver to jest perełka, w ogóle słuchajcie nie boli mnie to, że tam grafika jest trochę słabsza że to jest poprzednia generacja eee, świetnie sobie poradzili w ogóle z tematem e, tego, że no wiadomo, najgorzej twarze odtworzyć e, na tych starych konsolach było tak, żeby one wyglądały jakoś zabójczo e, więc wszystkie ujęcia bo tam ciągle się akcja dzieje praktycznie w samochodzie nie siedzi sobie tam dwóch policjantów e, z partnerem razem ten nasz główny bohater w samochodzie no i tam dyskutują o jakiejś zagadce czy o czymś i cały czas się jeździ tym samochodem i ujęcia są w ten sposób robione, że nawet kiedy ekran jest w jakiś taki filmowy sposób dzielony na pół, że w dolnej części tak jakby na split screenie widać samochód jest to grafika bezpośrednio z gry a w górnej części widać dwie twarze właśnie, które sobie siedzą w samochodzie, to to jest z kolei już piękny filmik takich jakich nie ma na PS4, no bo na tej generacji praktycznie nie mamy renderowanych filmików, one się skończyły na PS3 w dużej mierze. Teraz już wszystko jest jakby w czasie rzeczywistym generowane bardziej mm -hmm. e mm -hmm. i oni to łączą na żywo, po prostu wszystko jest pięknie tak wiecie, wyreżyserowane, że e nie widać twarzy generowanych przez grę, tylko, tylko jakby te filmiki, e a od razu jak jest jakieś tam przejście z samochodu to jest już fajna grafika e z tego San Francisco. No i wiadomo, Ubi model jazdy typowo driverowy, czyli te wszystkie auta najlepiej z napędem na tył, gdzieś tam zamiatają bokami, skaczą, wiecie, tylko kołpaków nie ma odpadających, tak jak w pierwszej części eee, praktycznie na każdym zakręcie się kołpaki gubiło, to był charakterystyczny eee, sznyt w tej serii. Polecam każdemu, kto w to nie grał, kto ma jeszcze okazję, kto ma PS3, żeby sobie tą grę zaliczył, bo jest świetna. Nie będę więcej się bardzo o niej rozwodził, tylko chcę na koniec podkreślić, że jest to chyba jedyne miejsce na konsolach czy na PC-tach. Nie wiem w sumie czy to na pc też wyszło. Wojtek nie wiem czy kojarzysz nie? wiesz co raczej no. nie ale nie, nie wiem nie wiem nie chcę tutaj Czy znaczy to jest Musiał od UBI więc wydawało mi się że wy, wyjdzie też na PC. -ty. w każdym razie fajne jest to że tam są tam jest przeskakiwanie pomiędzy pojazdami jest jakiś tam e, to, pytam, to jest tak raz 99 tak ten driver nie nie nie nie, nie? w 99 nie? to kolego jeszcze PS2 nie było wypuszczone no tak, ale ty mówisz o trójce nie? teraz. Mhm. Ja mówię driver o driverze 3. San Francisco. On nie jest driver 3 nie ma podtytułu tylko jest driver dwukropek A, San Francisco. A San Francisco tak to wyszło na pocy. Tak i to jest tam widziałem. Rok mi się cały czas wyświetla jak ta gra wychodzi to nie wiem czy to nie jest 2011 ale, ale nie chcę, nie chcę tam przestrzelić. W każdym razie jest jest tam taki motyw, że, że bohater po jakimś tam wypadku może tak jakby wiecie, przez śmierć kliniczną wychodzić ze swojego ciała, lecieć do widoku, wiecie, w górę i przeskakiwać do innego auta w trybie. No, natychmiast praktycznie. Slomoszn się włącza, pyk, i już kierujesz drugim autem, wcielasz się w skórę innego kierowcy, tak jakby przejmujesz jego ciało przez co no, nigdzie nie można robić tak widowiskowych pościgów, bo tam oczywiście pościgi z autami, policja i tak dalej to jest yy, norma. I wiecie, nawet kiedy są wyścigi jakiekolwiek, to auto, z którego wychodzisz, w którym wykonujesz misję, który musisz na przykład wygrać w wyścig, ono ma autopilota. I on sam w wyścigu nie wygra, jak ty sobie wsiądziesz i nie wiem do autobusu zaczniesz jechać sobie autobusem, ale możesz równie dobrze wskoczyć do autobusu i tym autobusem rozpierdolić swojego przeciwnika, nie? skręcając wiecie, na autostradzie, blokując trzy pasy i tam się w, w karambol na przykład wiesz, odstawia. Więc y, możliwości daje to świetne i można się po prostu tym świetnie bawić poprzez właśnie robienie takich no, trochę barnautowych scenek tylko, tylko w taki sposób w jaki nikt tego jeszcze nie robił a drugą zajebistą rzeczą jest to, że tam jest mnóstwo samochodów e, licencjonowanych, więc e, marki amerykańskie, kilka europejskich i, i, i ogólnie dużo bardzo znanych samochodów. E, bardzo dużo samochodów właśnie sięga gdzieś tam lat 70 czyli właśnie tam Mustangi i, i pierwsze Muscle -y i tego typu rzeczy, co też e, nie jest codziennością. O, to można Firebirdem sobie pojeździć? Wiesz co, Firebirda nie ma, bo to raczej taki jest trochę oh. też e, niezbyt słynny samochód, ale jest Camaro, jest Challenger, jest e, Mustang, e, jest Charger, jest, jest dużo tego. E, nawet Playmovku da GMC, no jest, jest szereg aut, jest tam, wiecie, w, w van z drużyny GTA, ten GMC, znaczy nie, Boże, z e, drużyny A, e, ten GMC, prawda? Jest dużo takich autek fajnych, klimatycznych. A czym jeździsz? Cały czas jeździ się e, Challengerem żółtym z czarnymi pasami, Aha. którym jeździ ten Tanner, ten e, policjant, natomiast no, w dowolnym momencie przeskakuje się w coś innego. Tam też są jakieś garaże, więc można Fajnie. sobie iść do garażu, odblokować fury e, w wyjeżdżać sobie, czym się chce. O, ty, o, sorry, że ci przerywam, no. ale chciałam się pochwalić, bo zapomniałam wam to powiedzieć, że ja mam piękne auto w Forcie, mam BMW M4 Coupé, wszystko mi jedno, jak on się nazywa, ale kurde jest cały w Star Warsy i na masce Lorda Vadera. A, okej. Okay i bardzo się jaram faktem, że mam Star Wars auto i w ogóle, przepraszam, no ale e, ostatnio się wkręciłam w ścigałkę, no, co poradzę. Nie, no bardzo Odpoczywam dobrze, bo ścigałki przy są, ścigałki są jak najbardziej Są płaka. bardzo przyjemne, wiesz? E, tak jak, słuchajcie, dokończę, tylko tak jak w ubi można się spodziewać, no to jest tam mnóstwo jakichś gwiazdek, gdzie, gdzie są jakieś tam wyczyny do zrobienia, czyli e, tutaj, wiecie, w 30 sekund wyprzeć 15 samochodów, a tutaj nie wiem, no dużo wykorzystuję powiedzmy przeskakiwanie między furami właśnie tą opcję. Eee, więc na przykład jest opcja, żeby czterema różnymi taksówkami przeskoczyć przez tą samą lawetę w ciągu minuty. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno się tam nudzić nie rany. można, bo cały czas coś się dzieje, można jakieś aktywności wykonywać, poza wątkiem fabularnym. Zresztą on jest blokowany, bo trzeba wykonać ileś tam aktywności, zanim się kolejna misja fabularna odblokuje. Eee, I na koniec chcę powiedzieć o tym, że każdy fan motoryzacji e, na pewno zna klasyki kina amerykańskiego, jeżeli chodzi o pościgi różnego rodzaju. Chodzi na przykład o film Bullet, chodzi na przykład o Steve'a McQueen'a, który zielonym Mustangiem, który nawet no, jest chyba najsłynniejszy na świecie i 7 pościg, gdzie za czarnym, e, za czarnym chargerem gdzieś tam gania po, po właśnie takich fajnych uliczkach to jest po prostu, wiecie, coś, co jest wbite już w popkulturę. Eee, tak samo starski haczy ich czerwony Gran Torino, tylko, że z białym pasem. Tutaj niestety nie ma tego białego paska. Eee, o co chodzi? Chodzi o to, że można sobie pozbierać takie znajdźki w postaci jakichś tam ikonek filmowych. Dzięki temu odblokować takie wyzwania, które są właśnie inspirowane eee, jakimiś filmowymi pościgami. I tam jest na przykład wtedy, wiecie, z... Fajny filtr wrzucony na to, żeby gra wyglądała trochę bardziej jak w latach 70., jeszcze tylko kineskopowego telewizora by brakowało do tego. Całe miasto jest, wiecie, pozbawione automatycznie wszystkich tych nowych pojazdów i są tylko stare te rupiecie, żeby klimat był oddany, że to są lata 70. załóżmy. I jeżeli chodzi na przykład o scenę z filmu Bullet, który, która tam jest do odtworzenia, gdzie tym zielonym, identycznym Mustangiem ścigamy tego identycznego Chargera i nawet muzyczkę z tego pościgu tam wkleili, więc po prostu odpalasz to sobie i masz ten pościg, wiesz, jeden do jednego możesz sobie go odtwarzać w kółko w nieskończoność, robić jak chcesz, nie? I takich pościgów jest tam kilka, można się fajnie bawić ten, odtwarzając je i po prostu e, przeżywając tego, nie było w żadnej grze, żeby tak do że gdzieś tam sięgnęli po to, co, co każdy fan motoryzacji na pewno gdzieś tam widział, docenia, ogląda na YouTubie, czasami przed snem i tak dalej, i tak dalej. No, to tyle. No. To tyle, jeżeli Ja chodzi to czekam, aż ktoś zrobi dodatek do jakiejś ścigałki pod tytułem Blues Brothers, gdzie jedziesz Ale też jest z tego, z... wyścig tam Blues Brothersowy, tylko jeszcze go nie odpalałem, więc nie powiem ci więcej, ale jest... Yy... Tak, jest? Ty nie, no, to, to musisz, musisz to obczaić. Powiedz mi, ile aut ile wrzucisz w karambol? Nie odpalałem jeszcze, ale tam jest taka, wiesz, ikonka i ikonka pokazywała coś takiego, że od razu mi się Blues Brothers, y, skojarzyło, bo właśnie były te charakterystyczne radiowozy i duża ich ilość na, na ikonce, więc no nie daję ręki uciąć, ale obstawiam, że to jest Blues Brothers, bo ja tych... No e, to obczaj i daj mi znać, bo jak... Obczaiłem, bo te ikonki cały czas trzeba zbierać i ich tam jest jeszcze sporo zablokowanych, nie? no ale w każdym no razie klimat jest nie, no klimat to, to wcześniej. To i, i to jest coś co nie pojawiło się drugi raz i nie pojawiło się wcześniej jeżeli chodzi o historię ścigałek więc e, po prostu sama frajda i w żaden sposób nie ujmuje tam tej grze jakaś grafika negatywna czy coś w tym stylu całe miasto jest otwarte, lecisz sobie, wiecie w lot ptaka, przeskakujesz na drugi koniec auta do jakiegoś samochodu wszystkie jeżdżą na żywo, są sterowane przez komputer, no świetna sprawa dobra, tyle Super. jeżeli chodzi o Park dzisiaj mamy nowe gry z Plusa, więc jeszcze w nie nie grałem. Będzie Life is Strange, będzie parę innych tytułów. O tym na pewno wiecie, bo, bo to wszystkie media o tym trąbią. Ale wszyscy się podniecają grami na PS4, a ja spojrzałem znowu co tam ciekawego. W PS Plusie jest na PS3 i trafiło się WRC 5 przez FIA sponsorowane, więc będą rajdówki za dwa tygodnie. O, WRC też były dobre gry. O, a na Xboxie też teraz wypuścili fajną rzecz, to tak z newsów troszeczkę. E, mianowicie, girsy będą dostępne dla każdego konta, niezależnie od tego, czy się ma golda, czy nie. 10 godzin będzie można ciorać w Kirsy, międzyplatformowo, e, i, i, grać z ziomami, więc, więc bardzo fajnie. E, no, wyszedł też ten trial cały do, do tych, do tego grewego Netflixa Eka, też zaraz W sumie będą, to się wiesz, sprawdza. No, sorry, rozpędziłam się znowu. O, no. to... Wiesz. Dobra, Krystian, to co tam u No to u taka ciebie, no? nerdowska rozmowa z Wami raz na dwa tygodnie. Jak to się jak nie siedzisz w skronie okay, przeciwatomowym okay. i tak dalej, to co robisz? Co robiłeś? Co robiłem? Co robiłem? No. To mówiłem, mamy przed, przed odcinkiem byłem na... Wy, wy byliście na imprezach, ja byłem na koncertach, byłem sobie na Ironach. Bardzo dobry koncert, byłem na Kisach. Kisi to jest moje top 3 w ogóle kiedykolwiek w życiu widziałem świetne koncerty w Londynie nikt mnie nie przejechał było bezpiecznie bardzo bardzo mocno sprawdzali na tych koncertach normalnie jak na lotnisku dwa razy więc była dodatkowa kontrola policjanci chodzili z broniami tak dalej i tak dalej więc grubo tak ale ale to koncertowo tak poza tym Byłem, jeszcze widziałem takich, na, na takim odpowiedniku waszego comic -conu, znaczy ogólnie comic -conu, ale takiego trochę słabszego z gwiazdami, to się nazywa Heroes and Villains, czy, czy jakoś tak już, byłem tam przez przypadek, na chwilę wpadłem, zobaczyłem aktorów właśnie z, z, Gof, z Gotham, co wysyłałem do Rafała, widziałem z Aroa, widziałem z posparu tych seriali, ale, ale impreza dosyć słaba, więc nie będę o tym mówił. O czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że pograłem. Pograłem bardzo dużo. Dalej, dalej realizuję się w Ghost Reconie i dalej zbieram te badziewie, które jest porozwalane po, całym, po całych dzikich ziemiach, więc cały czas to robię, cały czas powtarzam te misje. Jest to w miarę całkiem przyjemnie i nawet mi się chce to bardziej robić niż w The Division. O dziwo. Więc to robię, poza tym kupiłem sobie taki twór, który się nazywa Guitar Hero Live, w której dostajecie tą gitarkę z sześcioma przyciskami, jest trochę inaczej, jest trochę i, i, ciężej, jest trochę fajniej i jeszcze tego nie testowałem. Ze na to, to że... w sklepie, czy? czy to tak, tako... wiesz co, u nas, u nas w tych Ceksach, no nie, u nas w Ceksach masz to teraz za 15 funtów gitara z grom. więc bardzo fajnie funtów. tak. No właśnie a, się zastanawiałem, ci... wiesz co, bo było takie stoisko, bo wiadomo to nie będziemy przy tych targach i tak o tym mówić, ale było stoisko, yy, nawet chyba to było cdp <śmiech> takie wyprzedażowe i oni tam zrobili no, po a? prostu kosze jak w markecie, przy każdym koszu mhm. była cena, że to jest tam wiesz od 5, 15, 25 i tak dalej aż to tam 200 zł za, yy, za rzecz, która jest w koszu. Yy, no hmm. i tam ogólnie nie było szałowych przecen, ale właśnie rzucił mi się koszt, że z tymi gitar Hero Life'em były tam po 180 zeta, więc tak mówię, no całkiem całkiem sporo. Mm -hmm. Tylko to, to, to, to była nówka? Tak, to była nówka. Tak, wszystko nówki, z wszystko nówki. Tam niektóre, no wiesz, pudełka ja, były ja pomiszczone, możemy, bo to ale... były wyprzedażowe takie. No, no. Aha. no ja może tam w zajebistym stanie no ale tu wangi gry są dużo tańsze zdecydowanie jeśli mówimy jeszcze o second handzie e, tak czyś, no, w e... w ogóle jest duży rynek wsteczny gier wtórny tak, gdzie o, ludzie ogromny. faktycznie te grę, gry wymieniają oddają, sprzedają kupują inne, gdzie w Polsce jednak zbieramy te gry, bo one są drogie i szkoda jest je sprzedawać potem no to nie hmm. wiem, może u was, ale tutaj jest mnóstwo takich punktów wymiany na Śląsku. Także nie ma problemu tym. Ej, ej, ale wie, wiecie, co jest najciekawsze? Szczególnie mówi to osoba, która gra tylko na pececie, mając Steama. I, no wiecie, nie? co ty wymieniasz, Wojtku, w takim razie? No ale wy mówicie o. stopy! Jeżeli, jeżeli chodzi o. No dobrze, ale rozumiem, że w Anglii ludzie wymieniają gry na Steamie. No, proszę cię. Tak. Wiadomo, że mówicie Nie, Nie, nie, na... no, nie, powtórzę, no, nie, ale. Okej, okay, okej, okay, dobrze, okej, okay. rozumiem Cię, rozumiem Cię Wojtku. Nie tak. no, po prostu e... ta, taniej się kupuje gry w Anglii, ja do tej pory kupuję gry w Anglii bardzo często, robię sobie listę gier, które bym chciała i moi znajomi idą i polują w tych CX-ach wszystkich, w gemach jakichś tam e, i, i tak dalej i w bundlach mm -hmm. kupują na przykład, nie wiem, 5 gier na 360 za 10 funtów, nie? No to zdecydowanie taniej mnie to wychodzi niż kupowanie gier, nawet używanych tutaj w Polsce taniej. Tak. U nas jednak y inaczej to wygląda. Jak chcesz kupić tanio gry u nas, no to bardzo często są to kody albo jakieś tam szemrane, że tak powiem, sprawy, jeżeli jest naprawdę bardzo tania gra. Jak coś jest za 30 zł naprawdę dobrego, to się zastanawiasz, czy ci nie zbanują konsoli, nie? A w Anglii mhm. tego nie ma. Kupujesz pudełko, pyk do odtwarzacza i ciśniesz grę. I nie, jakby no zupełnie inaczej ta kultura wymiany gier wygląda. E, tak, więc y, mam sobie Guitar Hero Live. E, powiem kiedyś o nim. E, nie pograłem w niego, bo nie mam miejsca ale, ale na dysku, ale niedługo pożegnam się z Fifą, wydaje mi się, więc te miejsce się znajdzie. Szczególnie, że w sumie kupiłem ją, bo miałem sobie małą imprezkę. No Nie mogłem pograć w Guitar Hero, to pograłem w Rockbanda więc rok będzie oczywiście świetny też muszę wam kiedyś o nim powiedzieć dokupowałem sobie oczywiście dodatkowe piosenki bo to tam po funcie z małym hakiem to tam frytki i, i w sumie i w sumie dalej cisnę w Paladins fajnie się w to gra i dalej sobie gram aha no i, i najważniejsza rzecz zakupiłem sobie Injustice 2 o którym też chcę powiedzieć. Nie ściągnął mi się jeszcze do końca, ale ściągnął mi się na tyle, że mogę sobie potestować trochę ten system walki, co tam zostało zmienione i powiem wam, że jest świetny. Naprawdę jest świetny. Czasami jest tak, że jak odpalasz jakąś grę, to już, to już na początku robi na ciebie takie wrażenie, że czujesz, że to będzie porządny tytuł. I właśnie tak mam. Pograłem parę tych walk i po Injustice 1, jak go odpalałem kiedyś tam, to nie czułem się w żaden, w żaden ten sposób. Po prostu była to jakaś tam bijatyka. Ale tutaj odpaliłem tą dwójkę. No ja czuję, że to będzie dobre. Że to będzie dobry system. Że to, to będzie się zajebiście grało. I pograłem sobie tam pa, pa, pa, parę wersusów, Zrobiłem sobie jakiś tam trening. Super. Bardzo dużo elementów wprowadzili. W tą bijatykę, w sensie, w całą mechanikę walki. Ale nie będę się na ten temat rozwodził. Powiem Wam w przyszłych odcinkach. Na pewno będę grał, bo no, uwielbiam ja, ten świat. Powiem Ci, ten tak, ten, no. wybacz, że znowu się wcinam, no, no, po, po, ale słyszałam, że e, Injustice 2 zdecydowanie bije na głowę nowego tykena. Eee, jestem... ich, ich, I z tym się zgadzam. E, jestem ci... bardzo pozytywnie zaskoczona, że e, faktycznie. Ta gra robi aż takie wrażenie, aż taką furorę i też chcę ją wypróbować, aczkolwiek ja nie jestem wielką fanką bijatyk, więc poczekam, aż mm -hmm. mi ktoś pożyczy po prostu i czy mm -hmm. u kogoś będziemy siedzieć ekipą, to, to sobie zagram, nie? Ale kurczę, no pierwszy tak, raz mm -hmm. słyszę, że w ciągu, nie wiem, tam miesiąca, tak, wychodzą dwie bijatyki, z czego jedna to Teken i ludzie wolą tą drugą, nie Tekena. To jest to jest fenomen, to znaczy, że naprawdę ta gra musi być dobra, nie? I z drugiej strony, yy, teken zaczyna pikować pomału. Ta seria robi się coraz słabsza. Aczkolwiek siódemka jest dobra, jest solidna i jest w porządku, ale po prostu Injustice zrobiło bardzo wysoki krok w górę, wydaje mi się. Dlatego teken ma ciężko. Znaczy, wydaje mi się, że, że i tak te, te bijatyki nie będą ze sobą konkurować, bo tam jest troszeczkę inny target i yy, osoby, które uwielbiają tekena, oczywiście kupią. A ja uwielbiam Injustice i na pewno takie na nie kupię nawet jakby był zajebisty. Więc ten A nacz, w, w, wydaje mi się, że mogą w sumie w jakiś tam sposób na, na pewno rywalizować, ale, ale moim zdaniem Injustice robi to zajebiście. Co e, ciekawe, tak teraz no. jest ino PC to -ta, czy tam ma się powiedzieć na no, nawet nie wiem, ale tak się hmm. zastanawiałem, bo ja wam powiem, że pamiętacie, być może pamiętacie te. Te, ten moment, kiedy Second stał się takim hitem, by tutaj o jedynce, dwójce, trójce. To chyba były... Na, one tak wysilkowały poziom, ale wszystkie trzy, wierz mi, że wtedy to był taki hype na jedynkę i dwójkę. Jeszcze pamiętam, kuzyna na, na PSX, żeśmy grali. To mm. był taki hype na tą grę, że wow. W salonach gier jeszcze kiedyś było coś takiego, nie, że tam się, nie wiem, jechała na wakacje w salon gier, nie? I, się szło I wszyscy tłukli tylko w tekena i Mortala, nie? Inne automaty, to tam sieci pustkami. Te dwie gry czasami jeszcze, jak był Street Fighter, też jest Street Fighter. A, ale mam wrażenie, że od czwórki w Tekkenie straszna stagnacja, że tam jest, niewiele, jest, się, jest. niewiele się dzieje, nic spektakularnego, wszystko to już było. Mało tego, widziałem, że takie filmiki, no nie wiem, na ile to jest tam prawdziwe i na ile to mogą patrzeć poprawić, że podobno tam są jakieś problemy z hitboxem w tym nowym, nowym Tekkenie, ale to już tak, to już tak te technikalia bardziej, nie? No i może to dlatego, wiecie, wchodzą, w, wchodzą nowe gry, ten Injustice Jedynka już całkiem był niezu, nie, był jakiś rewracyjny, ale był spokojny. Może on trochę był blady hmm. przy, przy, tam, tamtejszych premierach Mortala, nie? Ale Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 10, to były tytuły, które w ogóle zrewolucjonizowały w ogóle myślenie o bijatykach. Podobnie te nowe Street Fightery, nie? I teraz wychodzi kolejny Tekken. no wow, nie? No, aha, nie? taki sam, jak wszystkie inne nie od lat, no więc może to jest ten problem tej serii. No, powiem wam tak i tutaj y, uderzając już trochę w główny temat, nie, ale był ogromny turniej Tekena na, na tym całym Good game i tam ludzie siedzieli w to tłukli w ogóle, a my z Rafałem przechodziliśmy obok i powiem wam, taka myśl mnie naszła, że ja nie widzę nic nowego na tych ekranach. Nic że. gra mi się, wygląda tak Kali. samo mam wrażenie, no. że po prostu cały czas teken to jest ta sama gra tylko dostosowywana do nowszego sprzętu i tyle mhm. e, tam w tej całej mechanice walki pewnie coś tam się zmienia i to troszeczkę Kali może też działać e, na takiej zasadzie że tak no jak, nie jak, wiem, wie, ale FIFA. nie zachwyciło tak mnie u tak jak FIFA u ciebie odpalę ci 17-18, zasłonię numerki i powiem ci, która jest nowa no nie? I nie będziesz miała zielonego pojęcia. A ja. A ja tego, że takken nie na... wychodzi co rok, nie? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że... No, czy. No, oczywiście. No dobra. No, no dobra, o to już chodzi. nie będę bronił Christian, tekena. Nie będę bronił tekena. No to... Widocznie jest słaby. Chciałem no, go trochę obramić, ale... Nie zachwycił ani graficznie ci gracze, którzy siedzieli w to grali, jakby nie, wi nie widać było ani jarania się tą grą, ani jakiego, jakiejś ekscytacji. Po prostu wszyscy wyglądali jak drony, którzy cały czas klepią dokładnie te same kombinacje ruchów. Tak to mm. dla mnie wyglądało z zewnątrz i dlatego ja te kena nie kupię, to jest jeden powód, a drugi to taki, że nawet jak kupujesz grę na płycie, to dostajesz pudełko, które będzie ci się kurzyło na półeczce a w środku masz po prostu kod do wpisania na swój nośnik i ściągasz grę. I Więc pytanie ale... teraz moje, na chuj te kurwa pudełko? Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ty mówisz teraz o wersji jakiej? No, no, na PC, PC-ta na przykład. No, no na no to PC Dużo no. gier tak ma. Jest teraz na peceta wydawane. Tak, to dużo ma. Niestety to jest taka przypadłość. No, też się zastanawiam, po jakiego grzyba to jest tak, formule, to, to dlaczego jest... ludziom, ja, którzy tego, nie robią kali... którzy robią preordery i chcieliby mieć coś fizycznie, to dlaczego nie wiem, nie dać im figurki z kodem za to, że wcześniej i wysłacie im tej figurki czy czegoś, tak? A nie no kurde, weź. dostajesz pudełko, które będzie ci się kurzyć. No Ale może takiej ogólnogalaktycznej tendencji do dymania groszy w dupę? bez mydła. Poza tym druga jest rzecz taka, że, że, że sam. Znaczy co, że tacy śmierdzący i nie umyci, czy nie, czy, tacy nie, nie że to co, Że, że już coraz, coraz mniejsze, mniejsze myśli o graczach w kategoriach nawet takich PR-owo właśnie marketingowych. A coraz bardziej traktuje się ich jako po prostu wyciskarki, takie, takie owoce, z których można wycisnąć sok. A w tym przypadku dolary, nie? Czy tam złotówki. Po prostu, po prostu, yy, wydawcy gier już, to już nie są, wiecie, kiedyś gry, ja wiem, czy teraz będzie tak, nie? A kiedyś tam do moich czasów, nie, to było tak. Ale tak było, chudze. <grym> <głos> że, że często studio to były jakieś trzy zakorbione osoby, które tworzyły grę i robiły to z pasji nie? I, dzisiaj, i te najfajniejsze tytuły często powstawały w taki sposób nie? gdzieś tam te, te, te pierwsze nie? te, te, te, te początki gdzie te studia były nieduże, to nie były jakieś wielkie korporacje nie? a potem wchodzą te wielkie korporacje i one już patrzą na to korporacyjne swoim okiem i niestety tam jest Excel, nie? Tak, Wojtku, ale wiesz, to, to jest y, dwustronny medal, bo z drugiej strony gracze teraz y, nawet od Maluteńkiego studia, które robi swoją jakąś tam malutką opowieść i chce pokazać swoje, nie wiem, jakieś tam inspiracje, coś. Oczekują wielkich typu produkcji, niesamowitych jakichś, wiesz, osiągów, miliona opcji, cudów wianków i zapominają o tym, że tak naprawdę kupują małego indyka, no. Nawet wiem, że było to trochę mówione w kontekście niechlubnego interchange, ale tu ja mówię ja też o czymś Ale nie powiedziałabym, innym, że niechlubnego, wiesz, bo to. No jednak, nie. No jednak, e... bo słuchaj, Kali. Bo tak, ja to no, ale to jest właśnie ja to, to że robisz coś, co wygląda zajebiście, coś, co ma e, mieć e, postawione główne walory na coś e, i to jest mówione od samego początku, a ludzie totalnie to olewają i po prostu, wiesz, bo ja chcę to, ja chcę tamto, ja chcę seramto. Tak i jesteś mądry i chcę, kurwa, sam zrób grę. Cwaniakuj, wiesz. Ja to, ja to wszystko rozumiem, tak można tak można mówić o, o, dosłownie, o dosłownie wszystkim, wiesz mi, o dosłownie wszystkim, bo ostatnio byłem... Bo, na, bo wiesz, taka, no niestety rynek jest nie? tak przesycony, że, e, że no nagle się okazuje, że masz milion, ileś tam rzeczy, których ludzie ale się to spodziewają, znaczy, których nie masz kalin. pojęcia. Ale proszę Cię, no to jest myślenie jakieś od dupy strony. To znaczy, że Wasza firma miała za podejście, znaczy nie Wasza, tylko wydawca tygry, ale nie wiem kto tam, no w każdym razie mm -hmm. producent tygry gry, a wydawca chyba przede wszystkim, miał złe rozumienie tego, w jakim, na jakim świecie żyje, no bo, przepraszam, nie robi się, nie robi się PR-u i marketingu w taką stronę i się nakręca tą spiralę hypu, tak? A potem jest zdziwienie, ale przecież my jesteśmy malutkim studiem, które no tutaj, no to, to jak, no my taki indyczek taki, no. No nie, no tak to no nie działa, tak. no, po prostu, więc to też. No, właśnie, jest... no, i w... no, więc to nie można No bronić... to mówię, no to jest taki, taki miecz obusieczny, nie? Że z jednej strony masz super możliwości i starasz się wykorzystać nową technologię, z drugiej strony nie do końca jesteś w stanie, bo nie masz teamu 300 osób, tak? Ale jednak oczekiwania od twojego teamu jest jak oczekiwania od teamu 300 osób, nie? Ale słuchaj, bo wiesz co, Kar, ja ale spoko ten, tam, ten, wiesz, ja tam na, na klatę przyjmuję te ci, rzeczy, nie? Żeby ci tutaj nie, no, żeby, bo to wiadomo, że to jest wszystki temat, ale, ale spójrz na to z takiej perspektywy, że jeżeli się nie ma z żeby zrobić grę w takiej formule, w jakiej by się chciało, a reklamuje się ją jako grę, która bez, będzie w takiej formule, jaką chcą gracze i jaką by się chciało, no to... to no, ale wiesz, próbować, no ja nie. ja nie jestem ja nie jestem człowiekiem od biznesu, jestem człowiekiem od no, psucia rozumie, rzeczy. Rozumie, Więc wiesz, no, to jest tak jakby że... e, trochę mojej osobistej frustracji tutaj wyszło, przepraszam wszystkich, ale e, no, ale tak, no. no to trzeba było nie... zrobić fantastyczną, nie wiem, przygodówkę, a nie fps -a, Stary, nie wiesz, to co, nie że... jest moja gra, no prawda jest taka, że to nie jest moja gra. Ja, no, nie, ja, ja, mówię, ja nie brałam udziału ja nie w designie. To Kieruję tego no. do, do, do producentów inaczej. To, to, to jest oczywiste. A mówimy to w kontekście, no. w kontekście tego, czego? Oczywiście. O o o A, o tych tak? Ja co nie tekrę, tekrę. Się, tak, o tych Tak. Czy o Od Wiedźmina się zaczęło. Nie, tak, zaczęło, zaczęło się od Wiedzmina. Się... Nie, możliwe. E, jak zwykle, słuchajcie... A, znaczy, a nie, ja weźmy, tak nie. was posłuchałem chwilę i, i ja tylko zabiorę głos w sprawie Tekena i tego, że nie ma ja też chciałem. Zmian. No, no słuchajcie, zmienił się bardzo mocno świat i bijatyki też do tego gdzieś tam starają się dojrzeć. Dzisiaj nie są one tak popularne jak były kiedyś. Kiedyś e, ludzie posiadali konsole tylko po to, żeby mieć Tekena na niej i w nic innego nie grać. Tak jak dzisiaj Krystian w FIFA, nie? Krystian eee, okay, ale są tacy, kto... tak, ale są tacy, którzy mają tylko Fifa i koniec i konsola są. Fifa dziękuję. Znam tak takie, pięcio... znam takie. Ja też znam takich. No i kiedyś było tak samo, jeżeli chodzi o Tekena, bądź inne biotyki tak, można mieć było jeszcze w co zagramy, jak nie w Tekena, no nie wiem, Dead or Alive albo Mortala, tak i koniec i to było wszystko. Żeby się gdzieś tam trochę wyżyć i tak dalej to fajnie chodziło szybko. Natomiast w ostatnich latach to tak naprawdę pomimo, że ja z biatykami nie jestem za pan brat i jakoś mocno nigdy tego gatunku nie lubiłem. No ale to wydaje mi się, że tylko Mortal pozamiatał i to tym, że po prostu wreszcie odświeżył tą serię w taki sposób, że wszedł na grubo, wprowadził te ciosy x-rayowe i po prostu zrobił naprawdę dobrą grę, a potem ją jeszcze poprawił kolejną e, kolejnym wypustem, czyli dziesiątką x-em, tak? I, I naprawdę jest to świetny tytuł. E, więc... Y... To poszło o tyle do przodu, jest takie dynamiczne, takie gdzieś tam brutalne, powiedzmy w stylu tym mortalowym, i tak dalej, że mm, zarówno jakiś nowy tam, który wyszedł parę, chyba tam rok temu czy dwa lata temu, Dead or Alive, w którym jedyne co zrobili nowego to poprawili fizykę cycków i, i teraz Tekken, który wiesz, no też nie było nowego przez parę lat, więc, no podkręcili grafikę na no, nową generację, I, i nie ma tego efektu bo nie wprowadzają czegoś nowego. A teraz każda gra nawet jeżeli jest już wszystko idealnie i powiedzmy masz jakąś nie wiem Forza Horizon czy, czy inny gatunek, który po prostu już jest nałóżmy idealny, to i tak starają się wprowadzić coś, co po prostu pozamiata, żeby było o czym mówić, żeby było coś nowego. Czy tak jest w Tekenie? Nie wiem, ja nie grałem, ale o tym się nie mówi na pewno, że tam jest coś nowego, tak? O Mortalu było od razu widać na dzień dobry już po samych trailerach, że po prostu o kurwa, co tam się będzie działo, jak tam poszły te kości, nie? Wiesz, na, na, na zrzucie. I od razu wiedziałeś, że będziesz w to grał nawet, jak tam będzie system walki spierdolony, żeby po prostu zobaczyć wszystkie możliwe animacje, nie? No pewnie, że tak. Polegało to I w Mortala grałeś po to, żeby zobaczyć wszystkie animacje, Fatality i tak dalej, nawet jak nie lubiłeś grać to, w Beatty. Z, I... Fatality to no na pewno. I... I przez no to się kurde, a weź każde wykręć. One wcale nie były takie proste. No a teraz to jest opcja przecież na DLC, że te wiesz, fatality wszystkie se możesz jednym przyciskiem robić. Możesz, możesz, możesz. O, słabo. Sobie... No słabo. No dobra, ja nie gram nie gram za bardzo w biotiki, to możesz to... sobie Tak, jako DLC, spokojnie, za to musisz zapłacić. Ale to, to, to tylko, żeby ten. Dobra, mniejsza to. Słuchajcie, jeszcze bym zrobił taką fajną opcję, że co wy na to, żeby te sprzedawać za, za dwie stówy z kodem, a za trzy stówy z płytą? Tu, tu, tu można by było zrobić dobry interes. Chcesz, to zapłać stówkę więcej, będziesz miał spytam ja, ja ci coś powiem, to jest, to jest tak jak teraz skutowane są niektóre gry na PC-ta, e, chociażby, dajmy na to, nawet GTA, który mi brat sobie niedawno kupił, albo, hmm. nie wiem, tam, pamiętam mój pierwszy szok, kiedy kupiłem sobie, to był Empire Total War. Kiedy dostałem pudełko, dostałem płyty i dostałem kod. Płyty nie działały bez kodu, a kod był po to, żeby go wcisnąć na Steamie i pobrać grę. To po go mi te płyty, znaczy to było zupełnie bez sensu wtedy, nie? To wtedy nawet w recenzjach się z tego śmiali, że to był jakiś totalny absurd. No ale tak no zrobili, nie? Tak zrobili. Chciałeś płyty, teraz, to masz, nie? I teraz, nie. no właśnie ja tam nie jestem fanem jakichś tam wielkich płyt. Gdyby tam no. był jakiś ładny, wiesz, artbook, gdyby była jakaś mapa, nie wiem, coś tam, jakiejś fajności, nie? Do tego, no to super, te płyty są najmniej ważne w tym wszystkim, bo one już do niczego nie służą, nie? Wiesz co, no, na konsoli to przynajmniej to jest launcher, tak? Czyli ja no bez tak, płyty, no tak. jeżeli nie mam kupionej cyfrowej wersji gry, to nie odpalę tej gry to chociaż po to ona jest dla mnie, wiesz. Ja wiem, że tam jest installer tak naprawdę z jednym pierwszym jakimś tam levelem, czy ilomaś minutami gry, czy czegoś, tak? A reszta i tak mi się dossa z internetu w trakcie instalacji. No dobra, okej, okay. a potem jeszcze update a coś tam. Ale przynajmniej mam tą płytę, i bez płyty nie odpalę mojej gry. No chociaż po to mi się przydaje, tak? No, ja A tutaj to po prostu no, dostajesz pudełko, żeby ci stało na, na półce i się kurzyło, no. No, no tak, tak. I nic no, tak. więcej nie dostajesz tam. Dostajesz tylko kawałek karteczki z obrazkiem Tekena i cyk i sru. E, mi się wydaje, że... E, słuchajcie, mi się wydaje, że w moim Hyde parku już nic nie chciałbym powiedzieć, więc przechodzimy dalej. Słuchajcie, Sorry. Wiadomości. E, wiadomości, e, zanim Rafał oddam Ci głos, chcę powiedzieć o jednej rzeczy, dosyć szybko, słuchajcie Battleborn gra, która, która wychodziła wtedy, kiedy wychodził Overwatch, to była moba e, twórców Borderlands, chcieli zrobić coś nowego, coś fajnego, no zrobili Być, gra nie była aż taka zła, ale, ale wypuścili wtedy, kiedy Overwatch wychodził a Overwatch to, to właśnie też taka troszeczkę moba połączenie moby z, z jakimś shooterem i Over ten Battleborn. Moba. Nie o, dobrze, no, okej, okay, dobrze, no, ale i są no nie tam elementy. Z... Nie, nie ma. Dobrze, nawet... jednego elementu. Postacie wyglądałem jak w Mobie. Jakbym popatrzył na to, bym powiedział, że to jest nie, Moba. Nie, nie, To nie jest Moba, to nie ma nic wspólnego z Mobą. <laughs> Dlatego mam Wojtka, który mnie poprawia. Tak czy siak, Battleborn <laughs> próbuje tym być. I słuchajcie, i teraz jest opcja, że wchodzi w końcu w Free to Play. Gdzie powinien zrobić to dużo, dużo wcześniej, e, więc dokładnie za dwa tygodnie. Kali już chyba możesz, bo masz Xboxa, ale chyba my na czwórce możemy dopiero za dwa tygodnie ściągnąć go sobie za darmo i sobie pograć. To nie będzie się nazywało do końca Free to Play, tylko e, Trial Version. I, i opcja, opcja polega na tym, że dostaniemy e, sześć postaci, dzięki które i wszystkie tryby, sześć postaci, w których będziemy mogli grać. I tu jest ciekawostka, kolejne postacie nie będziemy odkrywać walutą dostępną w grze, tylko i wyłącznie pieniędzmi prawdziwymi. Mają być to jakieś małe, śmieszne pieniądze, ale mimo wszystko jest to dosyć dziwne. No i oczywiście, jeżeli chcecie sobie przetestujcie, za dwa tygodnie możecie w to pograć. Za późno wychodzi, ze względu na to, że Paladins już teraz dla mnie pozamiatał też, więc dziękuję, dobranoc. Ale tak, Battleborn to jest taka już bardziej typowa moda. MOBA, dlatego jak pograłem kiedyś w demo, to mi się nie spodobało. Dobra, chciałem tylko o tym powiedzieć Rafale, co tam u Ciebie? No powiem Ci, że przypomniałeś mi, że miałem jeszcze jednego newsa, czy w zasadzie w Hyde Parku to powiedzieć, bo była Świetnie. premiera 30 maja tego free to playa Crossout. Na którego się napalałem, no bo tak, tam jest tak, właśnie tak. strzelanka, taka miało to być prezentowane w stylu, wiesz, vigilante, czyli jakieś dziko poprzerabiane fury i, i motyw, że pojazdy możesz tam tworzyć praktycznie ze wszystkich zdoby, zdoby, no, z części, które zdobywasz gdzieś tam na, na polu bitwy, czy w zasadzie może nie tyle na polu bitwy, co jako nagrodę za tam zwycięstwo. I teraz tak. To jest gra przeportowana z pc w najgorszy możliwy sposób. Mówię oczywiście to z perspektywy, wiesz, konsolowca, bo wyobraź sobie, że chodzenie po menu wymaga ruszania kursorem lewą gałką, żeby zaznaczać poszczególne opcje na ekranie, których tam jest, wiesz, kilka guziczków. Więc to jest dramat. Dzięki Bogu tam, że zrobili jakąś szufladkę przesuwającą się, wiesz, pod R1, L1, pod spustami całość jest krótko mówiąc World of Tanks tylko pod innym skinem to jest wiesz zapisz jako nowa gra pierwsze wrażenie już takie było wiesz od samego początku jak jak tam się jakiś garaż postawi, wiesz, pojawił i tak dalej no ale spoko dobra włączam tutaj szybko jakiś wiesz samouczek coś tam się odpala zaczynamy jechać nie wrzuta taka sama, tam ile się postaci po jednej stronie mapy, ileś po drugiej podobieństwa od razu, wiesz, na pierwszy rzut oka widoczne i e, pierwsze co, jak się włączają, znaczy zaczyna walka to wszyscy zaczynają strzelać. Dlaczego? Dlatego, że poderwa e, jest strzelanie, a nie gaz tak jak w każdym e, szanującym się e, <śmiech> prowadzeniu <wiem> samochodu. <śmiech> Boże. E, a pojazdem sterujesz Czerogo. jedną gałką Jedną gałką sterujesz pojazdem, tak jakby to był samochodzik na... Wiesz, wiem o co y, y, tak. Mi się to kojarzyło z samochodzikiem na tym. E, Sterowaniem w grze komórkowej nawet wiesz, jest lepiej zrobione, tak? Bo to, to się prowadzi te, te pojazdy... Jak, znaczy co, y, y, przepraszam, mieście, że ci nie? przerwę, ale... Masz jedną gałkę jest... i jedziesz nią do przodu, w lewo, w prawo, no, do wie, tyłu wiem i tak o co chodzi. dalej. No to, y, A to jak się wiesz, hamuje... No, po prostu gałkę gałką do tyłu i on zwalnia, tak? do tyłu, To hamuje, tak. Jak chcesz skręcić w lewo, to gałkę bierzesz tak, wiesz, pod kątem, nie? na godzinę a, dziesiątą. Kurwa, powiedzmy. bez sensu, ty, to nawet Baczysz. Halo to lepiej rozwiązali, a to nie jest gra, w której się dużo jeździ. No. Nie, słuchajcie, jest Please. dramatycznie, jest to tak zrobione, że prawą gałką, wiecie, cały czas się celowniczkiem rusza, więc yy, działkami tam obraca się i, i jest to po prostu zrobione tak samo jak w czołgach, tylko no, czołgi mają zupełnie inną bezwładność, bo bo w World of Tanks też trochę grałem, one są wolniejsze, mają inną bezwładność, czuć tą masę i powiedzmy, że tam nie przeszkadza ten system sterowania. Też troszeczkę jest nienaturalny, ale on tak bardzo nie przeszkadza, jakoś się w to wpasowuje. A tutaj jednak te autka są lżejsze, szybsze, bardziej zwrotne powiedzmy, znaczy o ile mogą być bardziej zwrotne, bo czołg to zawraca w miejscu, tak? Natomiast no nie pasuje to sterowanie, jest bardzo słabe pewnie można się przyzwyczaić, ale, yy, ale po prostu wypada nienaturalnie i strasznie mnie to zabolało, dlatego, że faktycznie system Tworzenia tych pojazdów jest bardzo ciekawy, ma bardzo duży potencjał, bo y, całe autko składa się tam, wiesz, no, rozbierasz je na części pierwsze łącznie z ramą nie? i każdy element posiada ileś tam wiesz kwadracików montażowych, y, potem montujesz do niego jakieś wiesz, dalej y, blachy, które możesz, nie musisz wiesz, na to wyposażenie, na to karabinki. Y, nie jest to jakiś ubogi system, wiesz, na zasadzie, że możesz tylko i wyłącznie na gotową skorupę zakładać nowe elementy elementy, tylko ma bardzo dużą swobodę i, i naprawdę duży potencjał. Dużo go na pewno nie sprawdziłem, bo po prostu odinstalowałem tą grę po jakiejś pół godzinie, e, a to w momencie jak e, po jednej, drugiej, trzeciej bitwie jakoś tak zauważałem, że, że, że trochę tutaj coś jest za dużo znajomych elementów a w końcu trafiłem na mapę, która była jeden do jednego z czołgów przeniesiona, tylko nie w śniegu, a w drzewach, nie? W, sensie, w sensie w lato się tam odbywała misja. To była jeden do jednego, ta sama mapa charakterystyczna, którą właśnie dobrze gdzieś tam zapamiętałem, więc stwierdziłem nie, jeżeli to ma być ta sama gra, tylko po prostu z innym pojazdem, to, to ja nie będę się w to wbijał. No być może znajdzie swoich amatorów, ale uważam, że Mogli to dopracować, jeżeli już chcieli zrobić free to playa, jeżeli go już robią od dwóch lat na PC-ty, no to kurczę mogliby wejść na, na tę konsole, powiedzmy z jakimś gotowym produktem, bo kiedy czołgi weszły na konsolę, to to faktycznie był gotowy produkt I tam już było wszystko fajnie dopieszczone. Może się tam pojawiały nowe nacje, może coś, ale, ale jeżeli chodzi o samą grę, to to było już dobrze zrobione. No, to tyle o free to playach, a newsa miałem jeszcze innego i to jest świeżynka mowa o nowym dodatku, który został zapowiedziany do GTA 5 Nieśmiertelnego. I w zasadzie łączy się on tyle z poprzednim tym news o że również będzie wprowadzał coś podobnego, czyli yy, wojenne pojazdy w stylu Mad Maxa wyposażone w broń mocno jakieś tam przerobione, plus dodatkowy ich tuning i tak dalej i tak dalej, czyli krótko mówiąc yy, w tym fantastycznym Los Angeles tej mapie już tam wszystko wprowadzili, już była mafia i tak dalej, nie, te, te gangi no to teraz jeszcze będzie kurwa wojna nie yeah do tego wszystkiego. Bo tam naprawdę z zapowiedzi już nie będę czytał teraz tego komunikatu prasowego, ale tam jest wiecie jakieś bunkry, budowanie bazy, mobilna baza jakaś jak kurczę w Redalercie, czy coś w tym stylu, fabryka, y, wytwarzanie czegoś. No naprawdę ostra jakaś przeróbka, nie wiem, nie wiem z czym to się będzie jadło, ale wiem, że y, no wiesz, no jest gotowy, otwarty świat, jest wszystko, oni mogą tam zrobić co chcą. Mogą kurwa nawet stwierdzić, że y, od dzisiaj tam będzie będzie kosmos nie? I, i spoko. Tam będzie kosmos. Natomiast tak? yy, po jednym screenie i po samych zapowiedziach, które tam były, to, to ja już wiem, że to będzie po prostu kolejny sukces i przez kolejny e, pół roku nie masz szans, że GTA spadnie z naszej fantastycznej listy top sprzedaży mhm. w Anglii dokładnie tak i jeśli chodzi o tą sprzedaż to słuchajcie, w pierwszym w pierwsze miejsce ma oczywiście nowość, o której dzisiaj powiedzieliśmy e, gra bez kodu, czyli e, gra z płyty, czyli Tekken 7 drugie miejsce to jest Overwatch e, trzecie miejsce ma Injustice 2, czwarte jest właśnie nasze gita 5, e, piąte miejsce ma FIFA 17 e, szósty jest Prey siódmy jest Ghost Recon Wild, Wildlands, w którego cały czas gram w sumie ósmym je to Horizon Zero Down, dziewiąty to Rocket League i dziesiąty e, Mario Kart 8 Deluxe. E, słuchajcie, jeśli chodzi Zauważyłeś, o... Zauważyłeś, te... Krystian, bo no? tak ostatnio o, tych, o tej sprzedaży, tak wiesz, przelatujemy przez nią, ja zauważyłem, że tam jakoś no się długo powiedzieć nie ma coś, no? Call of Duty żadnego. To ono e... tak zwykle jakieś, jakieś zawsze było. No nie ja powiem ci, że, że po, po moich znajomych. E, po moich znajomych, którzy są wielkimi fanami w sumie tej serii, e, sam widzę, że w ogóle w nią nie grają. Kompletnie. Więc e, ostatnio no seria pikuje w dół. Nowe Call of Duty. No, może być zajebiste. To faktycznie może być stary, zajebiste. Nowe, nowe stare? Yy, tak, kolejny odgrzewany tak. kotlet. Nie, że. że Ale dobra, spoko. Słuchajcie, są Zawsze pewne dania, koplety. które są lepsze, kiedy są odgrzewane, na przykład lasagne albo pizza. Więc spoko, to też może być pizza fajne dla tych, lepsza, którzy to lubią. Wgrzewana? Znaczy, A, następ... no ja lubię na przykład, wiesz. Ja tam waraję świeżą. No dobrze, ja no też. ale to widzisz, no i to jest właśnie to, no. Zresztą wiesz, ja tam no, tak, pizzę tak, tak, zawsze tak, tak. zeszczę, no. No to jest inna tak, <laughs> To już mówimy tutaj. Także wiesz, na, pizza, pizza z dnia wczorajszego na śniadanie, czemu kurde nie? I tym właśnie będzie, myślę, nowy kod. Mm -hmm. taką pico na śniadanie nie? że no taki jak to, jak to się tłumaczy na polski ten guilty pleasure <laughs> ma, nie wiem się, taki... się, się, się nie tłumaczy tego się nie tłumaczy to jest taki no ale, ee... ale myślę, że to właśnie będzie to z tych gier gdzie, no dobra już to może, wszystko może, było może. ale jest nowe ale nie jest i tyle no, no ale, ale zapowiedzieli może, sporo może... fajnych gier może, może zobaczysz e, większą różnicę Kali w nowym Call of Duty niż w Tekenie. E, słuchajcie, e, nie ja, ja zobaczę, bo nie będę w to grała, ale spoko, no. E, no okej. Okay. Ja, ja chcę ale... tylko powiedzieć, że słuchajcie, poczekaj Kali. E, no? Boże, e, piąte GTA e, rozeszła się już w liczbie 80 milionów egzemplarzy, co jest w ogóle przechuj. A druga, druga opcja, że Horizon Zero Dawn nowy ex, nowa gra, nowy, nowy, nowy tytuł, ekskluzyw na PS4 ma 3,5 miliona, więc jako nowy tytuł i tylko na PS4 też jest całkiem mniejszy. No, e... niesamowity sukces tutaj akurat. No tutaj, tutaj tak, tutaj tak. Ale tam, była bardzo, bo tam był bardzo dobry marketing, o, który na, o którym na przykład Kali mogli niektórzy zapomnieć, więc może dlatego mm -hmm. też się tak dobrze sprzedała. Aczkolwiek gra jest bardzo dobra. E, nie no, dobre. wiesz, no. gra jest bardzo dobra i tutaj ja nie będę się kłócić z tym. Jeżeli gra jest dobra, to ona sama się sprzeda. No bardzo nie zawsze. Znaczy często. Tak jest, Kali. No, nie Zaczy, zawsze e... często. O, to, jest Wśród do, moich, to jest bardzo dobry Ja temat nie mówię odcinek, o ogólnym nie, miliardowym tam sukcesie, za, tylko o go. tym, że ktoś bo. zobaczy trailer, zagra w tą grę z ciekawości, powie swoim ziomkom, oni też zagrają, powiedzą swoim ziomkom i tak to się też rozchodzi. No niestety, tak? Marketing, no, marketingiem, jest. tak jak najbardziej. Ale to się w sprawdza w grach, przez graczy. W grach tak no. nie jest, w skali, wydaje mi się w grach, moim zdaniem tak nie jest. Bo jeżeli ktoś no by mi powiedział, że nowy Tekken jest zajebisty, w ogóle muszę go kupić, to ja bym go i tak nie kupił. A jakbym ci powiedział, że FIFA, Kali, nawet nie wiesz, jak genialną grą jest FIFA, nie ma opcji, żeby się ją kupiła. Nie zawsze to się do końca sprawdza. Eee, no ale, ale, ale w, może w niektórych przypadkach się sprawdzi. Eee, dobra, słuchajcie, bo mamy Zyczy godzinę... wiesz, jeżeli gra dorasta hype a potem no? ludzie mówią, że faktycznie dorosła, to ludzie pójdą i kupią więcej, no. Taka prawda. Mhm. Eee, oby, oby tak było i oby dobre gry się sprzedały pomimo średnich marketingów. Eee, mm -hmm. Kali, e, Pixel Heaven e, byłaś e, 2017. Gdzie to w ogóle było? Co tam było? E, A to już Wam wszystko opowiadam. Pixel Heaven to jest bardzo taka e, wyjątkowa. E, Impreza ze względu na to, że tam tak naprawdę przyjeżdżają ci sami ludzie i robią praktycznie to samo, ale mają z tego taką frajdę, że jest to zaraźliwe. O co mi chodzi? Tam, tam zobaczycie każdą możliwą starą maszynę, na której da się w coś grać. Tam zobaczycie stare planszówki i karcianki jakieś kolekcjonerskie, których już nie ma. Tam możecie usiąść i spędzić godzinę czy dwie przed Amigą grając w galagę na joysticku. E, możecie usiąść sobie do Pegasusa czy innego Nessa, Nesa czy Cudawianka. E, ludzie zwożą flipery, zwożą jakieś tam różne inne ustrojstwa, gdzie można sobie pograć w naprawdę stare, fajne gry. I no to jest taka nostalgia po prostu, że wow. E, Miejsce samo jest przefantastyczne. Dlaczego? Jest to w starej zajezdni autobusowej, która jest cała zakurzona i paskudna i bardzo odpowiada temu tematowi, ogólnie rzecz biorąc, jakby idealne środowisko dla czegoś takiego, ten kurz, te, te, ten stary budynek taki komunistyczny. To wszystko ma sens. Jakby spadaj kot. Przepraszam, ale kot mnie tu męczy. E, więc tak... E, Pixel pod tym względem jest super. Dojazd jest ekstra, bo dojedzie się metrem raz, dwa na Marymont i jest się przy samej zajezdni autobusowej, e, więc e, więc tutaj e, zewsząd można dojechać, blisko są dworce e, i, i tak dalej, czego nie można było powiedzieć o warszawskim komikonie, ale to o tym będziemy z wami gadać za chwilę. E, tak, i tam na Pixelu właśnie jest taka bardzo fajna, kameralna nerdorama, naprawdę, to jest, tam jest mnóstwo deweloperów, gier niezależnych, mnóstwo ludzi, którzy, nie wiem, robią koszulki, jakieś tam ciuszki, rękodzieło związane z grami i to wszystko ma niesamowicie fajny i ciepły klimat. Są stoiska, gdzie można nakupować sobie różnych rzeczy, aczkolwiek jest to jednak event growy i tam chodzi się grać w gry i oglądać gry i rozmawiać z ludźmi o grach. I, i dzięki temu no, ta impreza ma rację bytu, że to jest jednak takie spotkanie miłośników gier, starych i nowych. Fakt, nie ma tam AAA-ów, nie ma tam wielkich turniejów w najnowsze właśnie moby, czy jakieś tam inne, nie wiadomo co. W Counter Strike'a to nie pograsz, czy nie zobaczysz turnieju, ale możesz pójść i pograć w praktycznie no, wszystko, co jest stare albo jest nie niezależne i ludzie chcą ci pokazać. I pod tym względem Pixel jest mega. Jest też bardzo, bardzo zabawny afterek, na którym to afterku dzieją się bardzo dziwne muzycznie rzeczy. Jakby mam wrażenie, że organizatorzy jeszcze nie do końca trafili do ludzi, którzy tam przychodzą, ale robi się coraz lepiej. Wystawcy już się znają, więc bardzo często jak tam jedziesz, nie wiem, coś zobaczyć, czy się rozstawiasz z nowym jakimś tam stoiskiem czy czymś, przychodzą ludzie pogadać, przychodzą, zaczepią cię, zapytają się ciebie o twoje Grę, wiesz, pograją w nią, dadzą ci feedback, porozmawiają o tym, a co się stało na premierze, a co się działo tu, a co się działo tam, a co jeszcze robiłeś, robiłaś, tak? Jest faktycznie bardzo dużo ludzkiego kontaktu i tam jest mnóstwo możliwości do nawiązywania kontaktów i przyjacielskich, i biznesowych. No nie oszukujmy się, tutaj dużo ludzi jeździ się wystawiać i szukać nowych kontaktów, wydawców, nie wiadomo czego. No i Pixel pod tym względem jest przefantastyczny. W tym roku jeszcze dodatkowo wszystkim z biletami dawali Top, top Secreta w ogóle, słuchajcie. Więc wyszedł świetnie, Top świetnie, Secrets. No, no. To Secret wyszedł specjalnie jako edycja pikselowa i, i jakby takie smaczki są. Czyli ten świat retro faktycznie tam rządzi i jest bardzo, bardzo... E celebrowany, mimo tego, że w samym magazynie Pixel, no jest bardzo dużo nowości i aaa i tak dalej, tak impreza jest typowo nastawiona na gracza i jego nostalgię i jego miłość do gier. I jeżeli ktoś naprawdę kocha grę i lubi sobie powspominać i, i spotkać fajnych ludzi, to Pixel zdecydowanie jest do tego świetną imprezą. No i dostaliśmy nagrodę, więc, więc też super. No. To no. tak o pikselu ja, te, ja ten Ja ten chyba nie chciałem się... Ewentualnie mógłabym je zaciekawić, jaka to była cena wejścia. Orientujesz się, Kali? Wiesz co, no bo, ja bo... byłam w tym roku jako wystawca, ale zaraz ci powiem, sprawdzę, bo mam gdzieś... Aha, nie, ale, ale bardziej to było to było coś koło wejścia do kina, czy trochę droższe? Chyba tak, zaraz ci powiem. Mhm. To tylko to... No, ja, Pixel, Pixel czytałem, słyszałem różne ciekawe, pozytywne opinie na ten temat, myślę, że okej. Okay. Dobra, więc Kali ty sobie szukaj pomału tego Pixela, my polecimy teraz do Rafała i comic -Con. Rafał, jak tam się bawiłeś na warszawskim, dumnym warszawskim komikonie Pierwszym w Polsce. Wiesz co, ja tą imprezę chciałbym przedstawić tak trochę od początku, bo Jak... zacznijmy od tego, hmm. że Comic-Con został zorganizowany równolegle i to jest tak naprawdę połączone. Jeden bilet od razu wchodzisz na to i na to, pomimo że powiedzmy są dwie zakładki na stronie organizatora, oddzielnie na wiesz, Good game a oddzielnie na Comic-Con, to to wszystko było na sztywno powiązane. Yy, i, I powiedzmy, że taka formuła bardzo dobrze się sprawdziła, ale do celu... Przez to bilety mogły być zresztą, droższe w sumie. Były droższe, bo bilet w sobotę normalny kosztował, z tego co się orientuje, 50 zł. I te karnety na przykład na, na 4 dni e, no już kosztowały całkiem sporo, bo to była dniowa impreza, czwartek, piątek, sobota, niedziela. E, mm -hmm. No cóż, nie bez powodu z Dniem Dziecka się pokrywała, bo to był jeden wielki sklep po prostu z, z, wiesz, z prezentami. Mm -hmm. Od groma, od zajebania było tam mało do tego stopnia, że po prostu wychodząc y, gdzieś tam o godzinie chyba koło 18 szedłem do samochodu, no to idąc po parkingu widziałem, wiesz, samochody z otwartymi szybami, nie? I tak się kurde dziwię, no bo wiesz, no parking cały zawalony, zastanawiam się, wiesz, co tu robią samochody z otwartymi szybami, a tam sobie po prostu rodzice, ki mają, którzy, wiesz, przywieźli tak. swoje dzieciaki, a dzieciaki wie, biegają wie, w, w cosplayu tylu, Star Warsów, nie? nie? No nieważne, no, co robiły, bo dzieciaki tam miały, miały akurat jakieś tam... Atakcje. Miały co robić, tak, ale to było super dla, dla dzieciaków. Żebyście mieli mniej więcej jakieś wyobrażenie, jaki jest właśnie e, zarys tych targów. Ja mówiłem w zeszłym roku na, na pierwszej edycji, e, co to jest, czyli to jest... E, Połączenie jakichś tam spotkania z YouTuberami, z jakimiś turniejami esportowymi i tak dalej, i tak dalej. czym to nie są żadne turnieje, które mają jakiekolwiek znaczenie. Bardziej to są jakieś wewnętrzne, powiedzmy przez organizatora z nagrodami, turnieje. W tym roku było ich 11: był Counter-Strike, był LOL, była Dota, Hearthstone, Tekken. Nowy Injustice, nowe Street Fighter, Mortal Kombat i tak dalej, i tak dalej. Rainbow Six Siege nawet był. E... Całe to centrum, bo to nie jest Warszawa, tak to jest centrum Expo w Nadarzynie, tak? Ptak Expo. E... Tam jest no, dojazd bardzo dobry, to jest około tam chyba 30 km od, od Warszawy, no zależy z którego miejsca się jedzie. Dojazd jest bardzo dobry, oni tam zawsze jakieś e, autobusy puszczają, wiadomo, że te autobusy są zależnie od godzin, e, zapchane, ale, są ale są darmowe, tak, więc można sobie po prostu dojechać. Wiesz co Rafał, powiem Ci na ten temat, e, z Warszawy bardzo trudno było dojechać, jeżeli nie wsiadałeś na pierwszym e, przystanku w ogóle, na którym zajeżdżał autobus, to na drugim przystanku już nie wsiadłeś, bo nie było szansy. Niby jeździły co 15 minut, ale była też parada równości w międzyczasie, więc była przerwa w tym. No tak, Ludzie, to, to ty którzy jechali z Warszawy komunikacją miejską, jechali półtorej godziny do dwóch. No to okej, okay, no, samochodem też tak, był że... problem, że po prostu nie było nawet gdzie zaparkować, pomimo że parking tak. był płatny, tak? Więc to... Tak, i to, A, i to nie wiecie. byle jak po Ale nie? przypominajmy, że my, my, byliśmy w sobotę, tak? My byliśmy w sobotę i wtedy naprawdę był największy tłum i to jeszcze byliśmy w godzinach tych najbardziej, yy, obleganych, bo to nie było jakiś wjazd samego rana, tylko tak właśnie w momencie, kiedy już wszyscy leniwcy, co im się nie chciało rano wstać, to, to ja też wtedy przyjechałem właśnie razem z nimi. Yy... Bardziej mi chodziło o samą organizację. Słuchajcie, to jest takie centrum, e, nazwijmy to wystawowe, które non-stop organizuje jakieś targi i nie tak jak inne hale EXPO, że jest potrzeba zorganizowania targów, więc oni znajdują miejsce. Oni mają miejsce i wynajdują targi do zorganizowania, tak? I dzisiaj tam są inne targi, za tydzień są inne targi, bo po prostu oni je organizują. To, że czasem wynajmą to miejsce, bo faktycznie ktoś ich poprosi, bo ma potrzebę, to jest zupełnie coś innego. Ale była afera ostatnio zupełnie poza, poza naszą branżą, ale jednak gdzieś tam blisko mnie, bo w branży motoryzacyjnej. E, były targi, które tam od kilku lat już organizowane, bardzo fajne były e, z, z starymi samochodami i tam była wynajęta hala zupełnie na drugim końcu Warszawy od strony no gdzieś tam daleko za Pragą od wschodniej strony Warszawy tam na I... marca tam na Marsa i państwo, z, Państwo, pan szefostwo, nieważne kto, postanowił, że zrobienie w tym samym terminie drugich targów motoryzacyjnych, konkurencyjnych, których również będzie myślą, przewodnią pokazanie jakiś tam starych aut, będzie zajebistym pomysłem, nie i po prostu je, robimy konkurencyjne targi. No, takich rzeczy się nie robi i takie rzeczy po prostu są słabe. I ja się nie spotkałem z takimi konkurencyjnymi imprezami jeszcze gdziekolwiek. No, słyszeliście, żeby wiecie, jakieś yy, targi gamingowe ktoś robił w No, tym samym więc tym, właśnie Rafał, mówiąc o komikonie tutaj, e, chciałam powiedzieć, że e, Ostatniego dnia komikonu w niedzielę ogłoszono następny komikon, który będzie komikonem na całą tak, to jest Europę słabe. Centralną, to jest, to jest który będzie się gryzł z dwoma innymi eventami, konwentami, które i tak były między sobą konkurencją. I Mówisz bardzo ładnie Jakub Ćwiek, tak? polski, polski autor, się wyraził, że tak jak rozumie potrzebę komikonu w Polsce i bardzo wspierał ten projekt na samym początku, tak teraz doskonale widzi, co to ma być i to tak naprawdę. Jak Ale tak czekaj, dalej pójdzie. Pociągnię... Ja tej informacji nie przetrawiłem. Mówisz o tym, że następny polski komikon? Będzie tak, będzie. No więc następny komikon w Polsce będzie komikonem na całą Europę centralną i będzie gryzł się z festiwalem komiksów w Łodzi i z Kopernikonem w, to, w Toruniu. Dobra, ale czy on będzie również w nadarzynie? No a gdzie? Nie wiem kurwa gdzie, no pytam się, czy ten sam organizator no tak, no. właśnie, no. Tak. Dobrze, no właśnie, no to dlatego. I to mówię, będzie we wrześniu. Więc wiesz, my dopiero co się będzie. spłukaliśmy Spajcie. na jednym Komikonie, który był mega, mega drogi. Ale Dla to nie chodziło osoby... o, o pieniądze, bo tam hajsu, kurwa, przelali tyle, że wiesz, no, tam, my przecież tam nic nie no tak. pieniędzy praktycznie, a tam, kurde, się po prostu lały pieniądze z każdej strony, nie? No, Rafał, my nie, ale każda osoba, która zapłaciła... Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, wy idziecie na Comic-Con i wy nic nie kupujecie? To po co wychodzicie na Comic-Con? Tam tam ale jest ja, czas, kupiłam rzeczy, wy, kurwa, ja kupiłam rzeczy, sorry, ja kupiłam. Że Rafał nie kupił, bo, bo oszczędza, to jest jego sprawa, ja kupiłam fajne rzeczy i oczywiście, że jestem spłukana, ale nie jestem tak samo spłukana jak ten biedny żuczek, który zapłacił za wejściówkę weekendową, za dodatkową wejściówkę do autografów, dodatkową wejściówkę do zrobienia sobie zdjęć z gwiazdą, bo to, że masz wejściówkę na autograf nie znaczy, że możesz sobie z tą gwiazdą zrobić zdjęcie. Więc e, to no, wszystko kup kosztowało dodatkowo. E, e, ceny moga. tam, e, chociażby picia były, no nieziemskie wręcz. E, więc e, mnie najtaniej wyszły, słuchajcie, monstery za piątaka. Mhm. Bo no, to duży monster pół litrowy za piątaka to nie przerywa, nie przeszadzaj, że to jest wiesz drogą, to jest kurde, Nie, no to mówię, to była najtańsza rzecz, no ta, którą mogłam kupić do picia, ale spoko, bo gdzie indziej nie? mała to, że, woda też kosztowała piątaka. Tego, że to jest, to to jest tak? I kupujesz no. sobie takiego monstera za piątaka i co? A wodę masz sobie też kupić za piątaka. Znaczy, ja w ogóle hejtuję tam te wszystkie durne energetyki, bo sobie ludzie tym tak. tylko psują, psują zdrowie, no ale. No tak, ale, ale. Wiesz, jesteś na takiej e... imprezie i nagle nie masz wyjścia, nie? Musisz sobie tak, Nie bo mała radny. woda, która spostruje. jest... No, to, jest wiesz, no tak, ale wiesz, no mała woda kosztowała mnie Nie, e... w efekcie tyle samo, co duży monster. No kuźwa, no. Yeah, bo e wodę to się kurwa z pije, no ja pierdolę. Dobra, dajcie mi powiedzieć, bo mi przerwaliście. Poczeka, i... Po, po, i... -po... Poczekaj, Rafał, ale ja tylko szybko powiem, że na przykład na comic w Londynie, jeżeli chodzi o autografię i zdjęcia, jest to samo, tylko ceny są 3 albo 4 razy droższe. I tak, tylko no to, wy zarabiacie to, to pięć razy więcej, funtów, no chłopie. No Autograf 80-100. Yy, I to jest na każdym komikonie, więc to są standardowe rzeczy. A w Polsce jest bardzo tanie. Jak, jak ja mam zdjęcie z kim za, za dyszkę, no to... No, no, ale w zakresie, że ale to jesteś nie w za rzeczywistości, nie? Bo koszty stworzenia nie. takich targów w Polsce i, i, i u ciebie plus yy, zarobki plus, nie wiem, ceny tak. chociażby napojów. No wiesz, no... Wiem o co chodzi, ale za, za, za to się zawsze płaci, niezależnie nie od tego ile. Nie? Mhm. Jeżeli chcesz mieć kogoś autograf czy zdjęcie, to musisz mu za to zapłacić. Niestety tak jest zawsze. I, tak, i, tylko i, chodzi to, mi o to, to że ceny tych, tych wejściówek dodatkowych Aha. tego wszystkiego były zdecydowanie zbyt wysokie do realiów Bardzo tego, możliwe. co my zarabia zarabiamy. Bardzo o to możliwe. mi chodzi. Czyli, to, to były, też ten roku, czyli to było, były pustki. W zeszłym roku było o wiele taniej. Były tłumy, były tłumy kurwa nieprzeciętne i w zeszłym roku było sporo taniej, ale w zeszłym roku to była pusta impreza, nudna impreza i tam faktycznie można było się przejść, popatrzeć co jest na stoiskach do kupienia, pogadać z paroma twórcami Indii, popatrzeć na kilka scen, na których coś się tam próbowało dziać, ewentualnie jakieś były te turnieje sobie na krzesełkach ludzie siedzieli patrzyli jak ktoś gra, czyli mieli Twitcha na żywo i, i tak naprawdę koniec. nie, Ja wiecie, ani e sportem, ani youtuberami się tam bardzo specjalnie nie jaram, e, na pewno nie w taki sposób, żeby tam siedzieć i i powiedzmy, nie wiem, wyciągać od nich autografy od jakiegoś gimpera czy innego gimbusa. Więc, yy, więc ta impreza kompletnie nie jest yy, na mnie skierowana, ale. Yy, ale była fajna i była ciekawa i zrobili bardzo duży krok względem zeszłego roku wyciągnęli wnioski, zauważyli, że było nudno, zauważyli, że nie było o nich głośno zauważyli, że było trochę hejtu być może nawet może mnie posłuchali i zrobili coś więcej tak? bo wrzucenie tego no. komik -kona, wrzucenie tego komikona było świetnym e, efektem dlatego, że było naprawdę od zajebania cosplayerów e, w, rzucimy wam może nawet gdzieś pod y, odcinkiem y, link, a jak nie to po prostu sobie spójrzcie na profil y, youtubeowy jednego ze sponsorów. To jest, y, jak to się nazywało chłopaki? Mówiłem wam przed tym. G2. G2A.com, tak? Na ich profilu, y, na ich profilu na fejsie oni robili zdjęcia, takie profesjonalne sesje y, no nie wszystkim, ale powiedzmy wszystkim, którzy się zgłosili tak, tym cosplayerom i jest tam piękna galeria, około 100, 100 zdjęć, ja połowy tych osób nie widziałem, no bo to było przez 4 dni robione, oni nie wszyscy się pojawiali każdego dnia, więc można sobie zobaczyć te najlepsze cosplaye i te świetne zdjęcia, nawet tam jakieś głosowanie jest, tylko nie wiem do kiedy, więc nie wiem czy zdążycie. I naprawdę to, tego było dużo, tak? tego było dużo, jakieś tam kilka zdjęć wrzuciłem na, na nasz profil, więc też pewnie rzuciło Wam się w oczy i to powodowało, że na każdym kroku patrzyłeś, o zobacz jak ten się przebrał, ej chodźmy do niego zrobić zdjęcie, o jaki ten fajny, nie, i tu se pogadasz z kimś, a tu coś, a tu coś, oni wszyscy byli yy, bardzo sympatyczni, wszyscy byli bardzo zajarani, było tam trochę takich 30-latków, którzy widać, że już y, nie pierwszy raz się jakieś takie rzeczy bawią, e, było mnóstwo młodzieży, która się po prostu przebierała i to było fajne, bo widać, że wiesz, nie tylko siedzą i oglądają tego YouTube'a, też chce im się coś zrobić i, i nie, nie wiem, Wiązało się to tylko z tym, że idzie do sklepu, kupuje gotowy strój, nie? Tylko naprawdę niektóre no. opcje były mega epickie, więc yy, tak naprawdę chodzenie i oglądanie tych cosplayerów powodowało, że się nie nudziłeś, a w międzyczasie sobie tam oglądałeś jakieś te rzeczy yy, i te atrakcje. Tak naprawdę na miejscu po odliczeniu parkingu i chodzeniu, jakiegoś tam, nie wiem, szukaniu jedzenia i tak dalej, to spędziliśmy trzy godziny, ja przynajmniej spędziłem trzy godziny, i z tego chodzenia takiego stricte po halach to myślę, że była godzina tylko, a pozostałe dwie no. były na przestrzeniach pomiędzy halami bo były dwie, dwie hale wykorzystane i dwie dwa jakby parkingi między halami i tam na jednym był wielki zjazd food trucków, które też na takich imprezach mają dobry obrót i fajnie, że są, bo przynajmniej można coś zjeść tam innego na drugim parkingu zrobili taką zarówno wioskę Fantazy, jak i wioskę Postapo, jak i jakąś wystawę samochodów kojarzonych z filmami bądź z grami, których też jakieś tam zdjęcia wrzucałem. No i to były miejsca, w których po prostu najwięcej się ludzi przewijało i tam było fajne światło, tam się robiło zdjęcia, tam sobie wszyscy chodzili, tam można było stać w jednym miejscu przez godzinę i się nie nudzić, powiedzmy, nie? Więc faktycznie nie mogę powiedzieć, że to był czas stracony, bo bawiłem się przez to całkiem spoko, że można było się sobie na to popatrzeć, ale no, jakby nie patrzeć, cała organizacja tych targów nie jest po to, żeby coś mocno zareklamować, tylko po to, żeby zarobić hajs. I to się czuje na każdym kroku. Wszystkie stoiska w środku, poza tymi wystawcami jakiś gierek indie, gdzie tam faktycznie można było z kimś usiąść, pogadać, ktoś się jarał na swoją giereczkę, pokazywał i tak dalej, to cała reszta to było tylko i wyłącznie po to, żeby ci coś sprzedać, żebyś po prostu miał kolejną koszulkę, kolejny kubeczek, kolejną pierdółkę. Ja dlatego nic nie kupiłem, bo te stoiska były praktycznie te same, co w zeszłym roku. Z tą jedynie różnicą, że hala poświęcona komikonowi która w połowie składała się z kolejek, bo tak. dosłownie połowa sali była wydzielona właśnie na kolejki do tych gwiazd plus kolejkę do stalowego tronu, co było najśmie najśmieszniejsze, bo kolejka do tronu była dłuższa niż do tych gwiazdeczek po autograf. Dosłownie postawili krzesełka w tej kolejce i ludzie na krzesełkach siedzieli, wiesz, żeby czekać w tej kolejce i to jeszcze w dwóch rzędach. A ten sam tron stoi w Pruszkowie na złomowisku, tam wiecie za 20 złotych wchodzisz, oglądasz sobie wystawę figur stalowych, takich ze złomu, które wiecie robią i po prostu jest świetna wystawa, naprawdę warto tam pójść sobie zobaczyć co oni tworzą i jest tam właśnie też ten tron z mieczy ulepiony, nie? więc nie wiem czy to był no. ten sam, ale wyglądał tak samo, więc na pewno się nikt na zdjęciu nie kapnie. No a, właśnie, druga, a, druga no. połowa, a druga połowa tej hali to były właśnie te stoiska różne z, do kupowania różnych rzeczy. Z tą różnicą, że o ile na Good Game to były stoiska z właśnie z koszulkami i najróżniejszymi rzeczami związanymi z y, giereczkowem, tak Tam była japońszczyzna. Bardzo dużo japońszczyzny. Można było kupować nawet produkty spożywcze importowane z Japonii. Jakieś cukierki, żelki, gumki, czy cholera wie oni tam jeszcze sprzedają. Nawet nie pytałem. Wielkie pudła z komiksami z mangą, z jakimiś książeczkami i tak dalej. Ja się do tego nie zbliżałem, żeby się tam nie poparzyć, ale, ale było tego sporo. więc To na pewno znajdowało swoich fanów i, i było jakimś tam plusem tego wszystkiego, nie? Że, że byli tacy wystawcy, którzy pozwalali zrobić zakupy czegoś, co nie jest tam na co dzień dostępne, ale, ale poza tym to, to tyle. To był wielki targ, wielkie targowisko plus przebierańcy, plus trochę jakichś tam znanych z internetu postaci. No taki, taki karnawał trochę z tego wyszedł, nie? I to taki też średni karnawał, moim zdaniem. I żeby nie ci ludzie i nie cosplayerzy i faktycznie ludzie, z którymi się rozmawiało, to tam y, nie było co robić. no To, to była to no dosłownie impreza. Do tego impreza... zmierzam, że największą atrakcję zapewnili ludzie, którzy tam przyjechali, tak. a nie organizator. Dokładnie. Dokładnie. I powiem wam, wydarzenia. tak, z moich rzeczy, które zauważyłam, takich naprawdę, które mnie wręcz raziły, tak. Wielka strefa zombie. AMC, zrobili ogromną strefę zombie z, z Walking Dead i Fear the Walking Dead i tam praktycznie nic się nie działo poszliśmy tam zrobiłam sobie zdjęcie z panią zombie zrobiono mi jakiś tam make up zombie, panią zombie. ty czekaj, czekaj, tak. czekaj Kali, ja, muszę, ja muszę to powiedzieć, słuchajcie zrobili konkurs polegający tak. na tym, że siedział sobie gościu w tym jak to się nazywa, w pontonie nie? I, tak. I on miał takie, wiecie, jakby sztuczne nogi, położone na swoje prawdziwe, że i dziurę w brzuchu, że wyglądało tak, jak on by tam leżał z flakami na wierzchu. I, I tam jakiś był konkurs, to nie było tak, że mogłeś sobie podejść do niego, zrobić zdjęcie, bo raz na godzinę tam pozwalali komuś się w to zabawić. I zabawa polegała mniej więcej na tym, że do tej dziury w brzuchu, tym sztucznym, wrzucali mu mięso. Takie prawdziwe, wiecie, jakąś tam z kurczaka coś i tak dalej. Tak, jakieś kawałki kurczaka, C jakieś takie odrzuty. I, I osoba, która tam startowała w tym, załóżmy, konkursie, nurkowała i, i zębami miała, wiecie, wyjadać te wnętrzości w postaci takiej, że chwyta je w zęby i, i na ten talerzyk odkłada. No podejrzewam, że ze względów jakichś higienicznych to było raz na godzinę, bo musieli nowego kurczaka z biedry rozpakować i, i wiecie, żeby to jakoś tam nie było, że no tego tak. samego kurczaka macają, tak? Co chwilę. E, pomijam, że całość e, wyglądało po prostu jak robienie loda i, i tyle, no to już wiecie, pozostawię tam organizatorom do przemyślenia. Tak, ale... pan od konkursu był bardzo też niemiły, bo ja chciałam sobie zrobić po prostu zdjęcie leżąc obok tego pontonu, a pan mnie wygonił, powiedział proszę wrócić za godzinę do konkursu. Ja nie chciałam brać udziału w konkursie, ja chciałam sobie fotkę strzelić, a ten po prostu na mnie nawarczał jakby miała spierdalać, wiesz. Dosłownie. Nawar nawarczał na ciebie jak zombie, no ale to nie zmienia faktu, że Czemuś Ale to było bardzo nieładne profesowa. i nieprzyjemne i nieprofesjonalne. Poza tym zrobili tych ludzi w tych make-upach. Dlaczego nie zrobić pochodu zombie tych wszystkich ludzi? Dlaczego się nie umówić dobrze? Wszyscy, którzy mają make-up, o godzinie 15 zbierają się pod wieżą i idziemy ząbiaczyć na całym terenie. No ja nie było powiem, żadnych takich nie wiem, eventów. Nie wiem, czy tego nie, nie było, powiem, tak, no, ale nie słyszeliśmy. Nie było. Dlaczego Właśnie nie było, nie bo ja tego Dlatego... szukałam, chciałam wziąć w tym udział. Dlatego takie I... rzeczy nie robią, ponieważ tam nie było żadnej osoby, która by na to wpadła. Natomiast było bardzo dużo osób na pewno, które zastanawiały się, jak wycisnąć z, tego, z tych ludzi, którzy tam przyjdą pieniądze. No to do tego, no, proste. Ale tam nawet nie było nic do kupienia związanego z tymi zombie. Nie było koszulek, nie było czapeczek, nie było nic takiego, nie było gadżetów. No, ale żadnych ale z Nie chińskie kupić. No Kali, no o to chodzi, że po prostu ludzie... Nie było nic takiego, jeżeli wiesz, są po organizowane prostu... takie targi hmm. i jeżeli w tych targach bierze udział ilość tam, ilość tam wystawców, to każdy wystawca na swój sposób Stara się, bo to przecież wystawcy, oni też płacą często za to. Znaczy, często, zawsze płacą, że się tam mogą wystawić, tak? Wynajmują sobie po prostu tam ten metr, 5 metrów, 10 metrów, 20 metrów kwadratowych. Po prostu to oni za to płacą i w ich interesie leży, żeby ktoś, kto podejdzie do tego stoiska, bawił się jak najlepiej albo kupił no. jak najwięcej, nie? To są te dwie rzeczy. Więc albo muszą być nie było ani jednej rzeczy, rzeczy, ani drugiej. Absent. No właśnie, więc po prostu nikt. nikt znaczy, w tych zombiaków, tak? Ale podejrzewam, że to. No kto to organizował z tymi zombiakami? No ktoś to musiał organizować, tak? No, AMC. No, no to jeżeli to oni organizowali, to znaczy, że nikt nie pomyślał, żeby to przekuć w jakąś dobrą. Tak, do, no ale do, widzisz, no nie ma ja tego, powiem, bo nie, w Londynie to w było, w rozum... to było w Berlinie, to było we wszystkich komikonach w Stanach, a w Polsce nie było. No dobra Kali, ale ty się rozmijasz w ogóle z celem. Oni tam stali tylko i wyłącznie po to, jako reklamówka nowego sezonu The Walking Dead, yy, bo ktoś postanowił zrobić akcję promocyjną. Postawili sobie komputerek, który przerabiał zdjęcie, bo widziałem u znajomej, że tam można było nie robić sobie makijażu, a po prostu zrobić zdjęcie, które automatycznie robiło z ciebie zombie i wrzucało to gdzieś tam wiesz, na, na, na Face czy gdziekolwiek. Yy, od ciebie też za zrobienie makijażu powiedzieli, że spoko, ale fotę wrzucasz yy, z tym straszczabiem. Tak, z i mm. jedyne, co ich interesowało, to to, ile przez te cztery dni się pojawi tych tagów i potem, wiesz, pan jakiś tam organizator marketingowy mówi, że dobra, pojawiło się tyle i tyle tagów, czyli zrealizowaliśmy swój target, dziękuję, do widzenia. No, no, właśnie, ten powód, no. Kogo ten pochód interesuje? No, no właśnie, no, ale widzisz, to, to o to no mi chodzi, się stąpi, że wszędzie no, było, 4 nas godziny. nie było. Kurde, tak? no, to się tam, Słuchaj, no po prostu jeżeli ktoś, o, kto się tam zajmuje promocją takich wydarzeń, też jest zombiakiem. No to się nie ma co dziwić, nie? Po prostu nie ma tam wszystkie tam zwojenie pracują tak. Uwielbiam to nie jest. cię, stary. No tak. E, druga rzecz, o którą chciałam się przyczepić tam, to to, że miała być trzecia hala i cała trzecia hala miała być zamieniona w pustkowie jak z Fallouta i z Mad Maxa. Co zrobiono? E, ustawiono wioskę pod postapo dosłownie pod rzędem kibli przenośnych. Zrobili kiblową, kurwa, wioskę postapo. E, I to było tak strasznie słabe pod tym względem. No tak, zdjęcia są śmieszne, wiesz, bo e, stoję z ekipą poprzebieraną w ogóle, siedzę sobie na zajebistym przerobionym motocyklu. Nawet nie musiałam się przebierać, a pasuję do otoczenia, wiesz. Jest super fantastycznie. A za mną, zamiast siatek, jakichś rzeczy, nie wiem czegokolwiek, stoi rząd, kurwa, kibli, no. No. Także bo e, tak bo nie samej. zorganizowali do końca całe, całego tego postapo tak jak mieli zrobić, więc to wypieprzyli na ulicę i postawili pod kiblami. No, słabo na maksa po prostu pod tym względem. E, fakt, że klimat i tak był tam najlepszy. Tam spędziliśmy najwięcej czasu, tak naprawdę. Szlajając się po wiosce postapo, bo tam e, ogólny klimat był super. Tam e, ci ludzie, którzy tam byli, się pokazywali ze swoimi eventami, jakimiś rzeczami, oni naprawdę zrobili taki kurwa klimat tam. Tam non stop coś się działo, a to ktoś w coś napieprzał, a to ktoś z kimś się bił, a to ktoś czymś przejeżdżał, a to, a to coś tam, a to bębny, a to... Jakaś wycieczka, to coś. No, cały czas coś się działo, i tam naprawdę było, było najlepiej, no. Z całego no tam, tam tego. Tam się identy. cały czas, Kali, tam się cały czas coś działo, bo tam można było się odlać, tak? No. Albo wysrać, no Ale nie, no. Nie, prawda jest taka, że to ci ludzie to zrobili. Też widać było i rozmawialiśmy tam z nimi, i mówili, że nie, no, że straszny zawód, bo siedzą w tym całym ciężkim sprzęcie, w tych wojskowych namiotach, w tym wszystkim, na słońcu, bez żadnej ochrony przed tym słońcem, tak naprawdę. Przyjechali Górba, na ile tam ileś Ale czego ty się spodziewasz? że co oni kuwa, mają lekkie kidlami. życie w Mad Maxie? No, Kali. No nie, ale to nie, to, nie jest. jakaś tam lk księżniczka, no. No dobrze, to ale jeżeli organiz... Oni zasługują na to, koniec kropka, no jeszcze... Ale kurwa, no, stary z drugiej pomoże. strony organizator, to no, straszliwie dał dupy, no nie oszukujmy ale się. Ale nie miał tylu osób, wszyscy, którzy chcieli to przyjechali i tam były, kurde, cztery raptem e, namioty rozstawione i co to jest za wioska postapo, gdzie oni na tej hali by, kurde, się tam schowali, no przecież ta hala byłaby pusta, jak mieli za mało... Wiesz, nie no, mnóstwo e, ludzi zgłoszonych... nie przyjechało dlatego, że nie było hali. Ale tego nie wiesz, z nimi nie rozmawiałaś. Nie wiesz, ile no, osób. No wiem, bo rozmawiałam z nimi już po evencie. Ale organizator... od postapo gadałam. Po no i co? Eventzie. Z tego hala stała pusta. Myślisz, że co, żeby jej nie dali? Jakby nie mieli, nie mieli widocznie odpowiedniej ilości chętnych ekip, a tam patrząc na zgłoszenie, ta cała hala, a te hale są naprawdę duże. Ta cała hala miała być podzielona pół na pół. Z jednej strony miała być strefa Postapo, z drugiej strony miała być wioska fantazji nie mieli ekip, no to wystawili ich na parking i przy tojtojach, no koniec, kropka, ale jeżeli się od plecami do tojtojów Słabok. stanęło i wiatr nie zawiał dobrze, no to można było nawet jeszcze... To było super, nie? To, jest, to jest Dobre zdjęcie, nie? Fakt, no. Faktem, że sobie siedzieli wyluzowani, stroje mieli naprawdę świetne, no bo tutaj fantazja yy, tak naprawdę ich nie ogranicza i, i znaczy tylko fantazja ich ogranicza, więc po prostu tam różne fajne cuda sobie robili. I okej, okay, nie? Natomiast... Ej, yy... no. Dobra, czy, czy wy mi powiecie, czy było coś pozytywnego w całym tym evencie? Czy w ogóle Ludzie. był jakikolwiek sens tam przyjeżdżać? Ludzie, no powiedziałem ci, sens był, bo było zajebiście dużo fajnych ludzi cosplayerów i to takich sympatycznych, Tylko. wiesz, po zamienieniu Tylko. paru słów, yy, po zamienieniu paru słów już się coś pojawiło. Nie wiem czy widziałeś to zdjęcie, gdzie y, z tym wielkim niedźwiadkiem robiłem zdjęcie Kali, a tak, widziałem, Deadpool widziałem, no. nas y, sfotobombował, bo wiesz, parę minut wcześniej robiliśmy sobie z nim zdjęcie, nie? Ja sobie robiłem no, zdjęcie z takim małym tak. i wiesz. I, I to śmieszne, ja mówię do niego jakiś, wiesz, że tam trochę powinien przypakować i tak dalej, on tam coś, wiesz, też odpowiedział, ale wiesz, wszyscy się naprawdę świetnie bawili i, i byli bardzo serdeczni, wiesz, do siebie, wiesz, w ogóle nie spotkałem się z tym, żeby ktoś e, był zmęczony, jakoś tam narzekał na to, że tam ktoś chce sobie z nim zrobić zdjęcie, wszyscy byli tym zajarani. E, ja to jestem to pod wrażeniem Jurka ogromnym. Tutaj muszę powiedzieć, że Jerzy to po prostu jest bohater dla mnie tego, tego eventu. Jerzy to jest typ, który zbudował całą zbroję z Fallouta, z Brotherhood of Steel i cały dzień zasuwał w tym ciężkim cholerstwie. I z każdym miał czas zrobić sobie zdjęcie i pogadać i dać im założyć hełm i coś tam i coś tam i wow, no bohater po prostu. Kurde, Jaka pod ogromnym przecież. jestem przecież wrażeniem Jerzego. tak, było styl ma wspomagacze, także nie męczył się. No, Myślałem wiesz co, jak zdejmował ten hełm, to wyglądał jakby wentylacja mu w środku siadła, wiesz. <śmiech> <śmiech> ale, ale naprawdę, cosplayerzy, bohaterami tej imprezy i tak samo Miss Baltica, czyli Klaudia, którą też chciałam bardzo pozdrowić, która w tym ciężkim, takim opakowanym stroju Aloy z Horizona też brykała przecież non-stop i, i też miała dla każdego chwilę, żeby się przywitać, pogadać, pokazać swój strój i, I łuk i coś tam. No, e, ci ludzie naprawdę zrobili tą imprezę. Nie wystawcy, nie gwiazdeczki, nie pierduki nie warsztaty, nic z tego, nie. Ludzie, tylko i wyłącznie. I, e, no, kurde, no, taki wielki, e, wielki spęd i stoisk z komiksami ze trzy, A impreza się nazywa Komikon. Mhm. Nie no, uświadczyłam jest, jednej figurki ze Star Treka. No. no kurwa, no. Słabo, słabo, słabo. No. Ja I się rozwój, no. Nie i tak wracając jeszcze tam do tego piksela na chwileczkę, no żeby wam dać perspektywę. No. Weekendowa wejściówka na piksela kosztowała 50 zł, czyli tyle samo, co wejściówka w sobotę na przykład, na Comic-Con. Jeżeli ktoś chciał pójść na Pixela na jeden dzień, to kosztowało to 30 zł. Więc ceny bardzo sensowne jak na nasze zarobki. Jeżeli ktoś chciał faktycznie dostać koszulkę, gadżety, jakieś takie rzeczy, to kupował pakiet supportera i płacił 160 zł. I miał z tym i koszulkę, i jakieś gadżety, i tego top secreta, i coś tam, i coś tam, i after party, i nie wiadomo co jeszcze. A tutaj za 50 zł masz wejście na jeden dzień, i tak naprawdę nie wejdziesz nawet do strefy gwiazd, żeby zrobić sobie zdjęcie albo trzasnąć autograf. No, tak w perspektywie to. Poczekaj, to, poczekaj, poczekaj, dając, no. Kali, bo, bo, bo, bo chyba nie ogarnąłem. Czy, czy na tym komikonie w takim razie do tych gwiazd mogłabyś podejść i zrobić im zdjęcie? Ale Jeżeli masz wejściówkę... Su... No, ale poczekaj, Kali, Są tam, gwiazdy z Grotron. Są tak? gwiazdy z Grotron. Czy możesz ochroną, do nich podejść i zrobić zdjęcie? Siedzą pod ścianą i tam sobie wszyscy mogą podchodzić. A robienie sobie ze zdjęć, to o czym Kali mówiła, mi... że to chodziło o tych youtuberów, gdzie oni byli tam w sobie... To wie, z... youtuberzy mnie tak jak... walą. Ale nie. ja nie miałem... Ale ja robię Rafał, mówię... nie? Właśnie bez wejściówki gold, czyli tej takiej, która ci nie daje... nie można do kolejki do tamtych. Tak? Nie, chyba, że masz medialną wejściówkę. Zwykły szarak tam nie mógł wejść. No to ja już nawet nie... Czyli Musiałeś zapłacić szarak... dodatkowo, żeby stanąć w kolejce na dwie godziny i autograf sobie dostać od pani, która gra kogoś tam w grze o tron i cyknąć sobie z nią foteczkę. No i no za foteczkę czekajcie, też płaciłeś oddzielnie dobra. ale Więc... to, to mi, mi tylko chodzi, czy w takim razie jak kupisz ten bilet za 50 zł to możesz podejść do niej w miarę i po prostu zrobić ci zdjęcie że ją widziałeś, tak jak ja wam wysłałem. z daleka Zoomem, ta. tak z daleka możesz jej zrobić, tak ale nie wejdziesz na teren tam gdzie podpisują to znaczy z daleka, z, z, bardzo, z, z bardzo daleka czy, czy możesz koło niej stanąć 5 metrów nie. Nie podchodziliśmy tam, bo ta kolejka się tak ciągnęła. Nie bo, bo, bo, bo znaczy, nie, bo to jest Nie, ja tam, Rafał, jak ciebie jeszcze nie było, to ja tam podeszłam. Moim. Ja tam podeszłam, jak ciebie jeszcze nie było. E, I tam od strony sceny e, dało się jeszcze coś tam z daleka zobaczyć. E, druga strona, e, jakby z boku była e, zasłonięta w ogóle taką ścianką komikonową, gdzie można było robić zdjęcia. Po to, żeby nie można było gwiazdom robić zdjęć z tamtej strony. No to ja, ja miałem po, podobnie. Chciałem zrobić zdjęcie temu głównemu bohaterowi Arrow te, tego, co gra Green Arrowa i po prostu pan powiedział, że no niestety nie mogę mu robić zdjęć i w ogóle sobie tak. mogę iść. No Jak nie masz to, fotopasa, to, to, to nie możesz. Tak, tak, to, Jak to nie masz tak medialnej wejściówki albo tej, tej żeby samą. stanąć w kolejce, no. To ja miałem tak tylko z jedną osobą, a wreszcie mo mo mogliście walić ile, ile chcieliście. Aczkolwiek selfie sobie z nimi nie zrobicie, nie? Bo za to je trzeba było zapłacić, ale, ale różne rzeczy tak. No. Powiem wam tak, no. gdyby tam faktycznie były, były ogromne gwiazdy, gdyby tam, nie wiem, Charles Dance przyjechał, który nie tylko jest w Grze o Tron, ale w gazylionie innych filmów i nie wiadomo czego jeszcze, gdyby tam się pojawił jakiś Patrick Stewart, tak, gdyby tam się pojawili jacyś ludzie z Marvela, nie było ani jednej osoby z Marvela, z jakichkolwiek Marvelowskich filmów nie było nic, zero. Mhm. Nie było Marvela, nie było Star Treka, nie było DC, znaczy nie było wiesz, nic takiego, Kali, nie było PlayStation, Kali, ale... nie było Xboxa, ja myślę, nie było. Ja że że... że... To jest dopiero pierwsza edycja tego comic u was, u, u, u was w cebulandiowej Polsce, w Warszawie, która jest nadarzynem. E, tak. Więc dajmy im troszeczkę tego czasu, no nie? Zobaczymy kolejne edycje, jak to będzie wyglądało, czy będzie tu, tutaj coraz lepiej. Ja w ogóle się zdziwiłem, że cokolwiek do was, do, do, do was przy, przyjedzie i że ja będę znał te osoby, akurat parę osób tam znam szczególnie z Gry o Tron, bo oglądam więc y, myślę, że to jakiś tam y, sukces mniejszy, większy po, powinien być e, no wiem, co, że... no przyjechali ten Hodor i Melisandry, i ktoś tam jeszcze nie? tak przekładając na postaci, nie? Petor jeszcze był a Peter tak, jeszcze robi, ty. nie? robotę Słuchajcie, ale to on był e... tylko w niedzielę no i co to ma za znaczenie? Boże, ty musisz na wszystko narzekać. Z, nie, no nie względem no, zeszłego roku, ale nie, nie, ja po, po prostu krągowy. rozmawiam z tobą o tym, ja nie narzekam, e, tylko no ci no mówię, już... no ten typ akurat był tylko w niedzielę, więc jeżeli chciałeś ja pójść fał. w sobotę i zobaczyć jakąś gwiazdę, a chciałeś też poznać pana Fetora, to musiałeś no to przyjść następnego dnia oczywiście. i zapłacić kolejne 50 zł i kolejną wejściówkę na, na, te, na, na zdjęcia, a nie było gwarancji, że te zdjęcia się dostanie i autograf, bo to zależało i tak od kolejek. No, wiadomo, no, ale no, miłość boli do tych gwiazd, dlatego ja za nimi nie biegam. W zeszłym roku, było nie, no ja rok, nie. że W zeszłym roku przypomnę wam tylko, że było tak, że była zamknięta strefa, y, ogrodzona wielkim takim murem, wręcz, tak? bo to nie był jakiś taki płotek, tylko tak, wiecie, nie do sforsowania, y, gdzie po prostu wszystkich youtuberów, tam nie wiem, 30 czy 40, których zaprosili, tam wpuścili, i tam wchodziłeś też tylko ze specjalną tą wejściówką dodatkową i nawet tam hmm. ta prasówka nie, nie była wpuszczana, do prasówki też trzeba było dokupić e, dodatkową e, dopłatę, żeby tam sobie pójść do tych e, youtuberów, którzy są wiecie, e, chlebem naszego narodu dzisiaj i tak dalej i tak dalej, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc to w dobrym kierunku poszła ta impreza, no, bo się czerwtwo. rozwija. No. To się rozwija. Oni mają... Tak, tylko że to bardzo... już jest, To nie jest no. Rafał to nie jest już ten twoje Good Games czy coś tam tylko to już, tu, tu już bardziej jest Comic Con i Comic Con no sam racji, sobie w Comic Con ma Comic Con uratował w ogóle Good Game gdyby ale... nie Comic Con to ten Good Game by po prostu leżał i kwiczał i w przyszłym no, roku dobra, by dokładnie. nie dokładnie no, byłoby w sensie, to samo co w tak, zeszłym ale... roku ale to nie było no. tak, że ktoś sobie wymyślił Good game, a ktoś sobie wymyślił Comic Cona i, i powiedział ty weź poratuj mnie bo ja mam za mało wiesz biletów przesprzedanych ale tak było przecież prostu... Comic Con miał być później Żyje. O Jezu Święty, no ale wy, wymyślili sobie, że będzie razem, bo jest jeden organizator, i to był dobry krok, no i zrobili dzięki temu dobrą imprezę, więc za No bo myślę, że dwóch... jeszcze lepszą. Tylko będzie znowu no jeszcze okay. droższa, no niestety. Tam no będzie jest potencjał, stawie... tak, podsumowując, jest wam ogromny tylko, potencjał, no chciałem wam tylko. mam nadzieję, powiedzieć, że będzie lepiej. Jak mówiłem o tych targach motoryzacyjnych, które też były właśnie konkurencyjne, z, zorganizowane, również tam związane z jakimiś tam autami klasycznymi, starszymi i tak to różnica między jednymi a drugimi była taka, że te, które były w Nadarzynie, składały się w trzech czwartych ze stoisk, gdzie można było właśnie coś kupić, nie? jakieś detailingowe pierdoły, jakieś tam inne wiecie firmy, które tam renowacją się zajmują po to, żeby po prostu złapać jakieś kontakty tak? były jakieś tam aukcje, sprzedawanie pojazdów i tak dalej, i tak dalej, to były te targi w Nadarzynie, tak? a bardziej klimat taki dla fascynatów po to, żeby zobaczyć coś, czego się nie widzi na co dzień, były sobie tamte pierwsze oryginalne. I niestety wszystko, co jest organizowane Mm, samodzielnie przez y, Ptak Expo ma bardzo mocno finansowy profil taki, żeby po prostu zarobić, a żeby się pokazać. Bo jeżeli y, ktoś sobie robi imprezę y, gamingową, tak jak było na jesieni w zeszłym roku, y, Boże święty, jak to się nazywało tam, gdzie tego plusa wygrałem? No to tam się wystawił y, wystawiło PlayStation, wystawił się Xbox, wystawiło się mnóstwo innych firm związanych z grami i nie wystawiały się wcale po to, żeby aby zarobić. tak? Było tylko kilka stoisk, które były nastawione na zysk, bo wtedy na przykład PSVR raz przedawali i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy, których powiedzmy nie było na co dzień. Ale to były takie targi faktycznie pokazujące ludziom coś, co jest nowego. To była zupełnie inna impreza. Nadarzyn zawsze będzie się wiązał z tym, że bierz więcej kasy w portfel albo wręcz przeciwnie, nie bierz jej w ogóle, bo inaczej po prostu ją wydasz. Nie? Na coś, na jakieś głupoty no i, i tyle, co nie zmienia faktu, że czas był spędzony fajnie, bo ludzie zrobili robotę i się potrafili tam odnaleźć, bo nie mam miejsc dla nich, gdzie mogą się tak odnaleźć, przecież nie przyjadą kurwa stół cosplayerów na Pixela bo by wyglądali po prostu jak, wiesz, oszołomy nie? gdyby tam nagle tak wpadli. nie, no na Pixela nie, no to, to to nie ma sensu, wiesz ale, ale, ale na, na przykład masz Pyrkon, innych, tak? no to jeden, tak? masz Pyrkon masz Cytadelę, masz yy, Kopernikon no jest tego sporo. Do tego pyrko, są jeszcze... Nie jest, nie jest. No mówię, Pyrko. Krystian się wydaje że się innego. Nie, no. nie, nie, nie. Ale ja... nie, no tam faktycznie ludzie jeżdżą, żeby się razem zabawić, żeby pospędzać razem czas. To jest konwent, to jest meeting, to jest spotkanie ludzi, a nie targi. I to jest ta różnica. Ja bym tam zobaczył Wojtka, jak przyjechał z Katowic i, i czy tam gdzie on tam sobie siedzi na tym Śląsku i, i siadł sobie kurwa i 8 godzin oglądał turniej w Dotę. O... Tak to o, sobie wiesz, to, to powiem ci, że to by ja było jeszcze... fascynujące doświadczenie oglądać Wojtka, jak coś ogląda, szczególnie dotę. No, ja bym naprawdę ja ja na to patrzył, na pewno nie na dotę, ale Wojtek już chyba Ja też, ja bym obserwowała Wojtka obserwującego dotę, nie? Krystian, <śmiech> ale te pioruny miał on poszedł gdzieś. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, on, on, on zaraz będzie poszedł zmienić e, parę e, rajś bo mu się coś tam stało. Słuchajcie, słuchaj, ja, ja mam jeszcze. E, jeszcze Kali, bo ten Charles Dance, o którym mówiłaś, on miał być, nie? Tak, ale nie on... przyjechał. A, no właśnie, on nie przyjechał. Jestem ciekaw, nie czemu... Nie dogadali prostu... się z nim i e, dopiero w piątek, czyli drugiego dnia całego spędu, poinformował komikon warszawski w Nadarzynie, że e, Charles Dance nie przyjedzie. A, a już powinien być chyba pierwszego, tak powiem, mm Mhm. Więc jest Bo potem ciekaw. było, Czyli... że będzie, ale później, że obsuwa, że coś tam i w końcu w ogóle się nie pojawił. On mówi Warszawa, ale gdzie to jest? Gdzie, gdzie... Nie, na Nadarzyn, znaczy... gdzie, gdzie to jest? No, no tak. E, tak, więc tutaj no, no mówię pod tym Dobra, względem jestem osobiście. zawiedziona, no. Dobra. Ale, Więc... ale ogólnie chciałam powiedzieć, że bawiłam się pysznie, bawiłam się świetnie dzięki ludziom. Znalazłam swój szczęśliwy zakątek w kapliczce Mela Gibsona i ogólnie bardzo dobrze spędziłam ten dzień, aczkolwiek uważam, że samo wejście powinno być tańsze i że jednak tutaj no, przerost formy nad treścią zdecydowanie był. Mm -hmm. eee, Kali, ale y widzę potencjał i mam nadzieję, że będzie lepiej. Zdaję sobie sprawę z tego, jaki to jest event, jakie to jest wydarzenie, tak? Więc jakby też nie mogę oczekiwać cudów, ale tak naprawdę oglądanie tylko Gwiezdnych Wojen Gry o i trochę Lego to dla mnie za mało jak na tą cenę. Ej, Kali, Kali. A był Wiedźmin. Co? <laughs> No właśnie nie, Wiesz co? ale powiem Ci, z Rafałem, z Rafałem mieliśmy małą grę, zrobiliśmy małą grę w Ciri mody. Rafał chodził i wszystkie możliwe Ciri, jakie mógł sobie napstrykać fotek, to robił postanowił zebrać wszystkie możliwe były... Ciri na całym konwencie włącznie z tymi, które były narysowane gdzieś na obrazkach i na art. <śmiech> no dobra, więc Rafał... Spoko, Rafał wiele, więc to Rafał ale przebrany był. Rafał wyplatynował Ciri no to, to nie jest ale super, no platyna wpada po dwóch trofeach, no kurwa wyobraźcie to sobie, no dwie tylko były nie? ale jak dziewczynie powiedzieliśmy, że w falaucie zrobiliśmy Ciri to się aż wiesz no, aż się, się zaróżowiła, było. bardzo fajnie było no, bardzo tak, przyjemnie tak, tak. Mhm. Eee, no, dobra, także chce mamy cel jakiś w życiu no, mhm. Mhm. no więc także Rafał spełnił swój, ja spełniłam swój ja się spotkałam e, z Klaudią i, e, i poznałam Jerzego i mam zdjęcie z Paladynem Brotherhood of Steel e, Rafał ma swoje Ciri e, więc ogólnie e, dzięki temu mamy zrobiony bardzo fajny spęd no. swoje okay. cele osiągnęliśmy myślę więc jeżeli będziecie mieli taką możliwość, to na następny też pójdziecie. Zastanowić się, zależy. Jeżeli dostaniecie no, akredytację, to no, no, no właśnie o tym chodzi. Ale jakby trzeba było to... Już zapłacić, to już... To już... Papier, papier. Wiesz co? Powiem Ci, że, no nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Zastanowiłabym się na jeden dzień, czy nie pójść. Jakbym wiedziała już, jakie gwiazdy są potwierdzone i co tam się dzieje i tak dalej. Inaczej odpuszczę sobie, bo jest to bardzo droga impreza i robienie następnej trzy miesiące później, gdzie człowiek dopiero się odkuje z debetu po wydaniu nie wiadomo jakiego hajsu na tym komikonie i w wakacje, to to nie jest moim zdaniem dobry pomysł. No ale to jest sprawa organizatorów, nie moja, to ich biznes. Cześć, wiesz Ja tam prywatnie jakbym pojechał, jakbym nie dostał akredytacji, to ja bym pojechał się tam najebać, bo klimat był dobry i taki będzie plan na przyszłość. <śmiech> e, to, to, to może ja wpadnę. No to się no może się wiesz. Ty, może ty się... Wojtek też nie ja pójdzie, się chodźcie, wtedy. zrobimy cosplay jakiegoś. musiał się przebrać. Wojtek, bo no. ciebie, nie było, ciebie nie było, a ty mm -hmm. ten. Yy, zastanawiałem się, ty byś tam pojechał na przykład i tak usiadł i 8 godzin oglądał jak nakurwiają w Dotę. Tak, na pewno. Przecież bym nie oglądał, tylko grał, nie? O. <laughs> Ej, to no, zrobimy no, to tak, panowie, ja mam plan. Wystawimy Wojtka w turniej w Dotkę w przyszłym roku, a my przebierzemy się za liderki. będziemy za nim stać i mu dopingować. Nie. Przebierzemy się za postacie w dot, w, w, z Dotki, na, bo, bo na pewno są tam jakieś i, i ludzie się przebierają. No tak, no są, no. no to, to nie jest dobra. super. Nie ma bomb, tylko są kwiatki. Mhm. Powiem wam tyle, że za oknem y, mam okno otwarte i za oknem tak od dwóch godzin na kurwiami mi świersz. Idealnie podsumowuję te wasze wywody na temat tego. Ale powiem ci, że ja tego świerszcza cały czas słyszę, jak ty mówisz, więc... No, no. bo on tu jest. Tam, wiesz, nasz, z... znak nasz przyjaciel świerzcz, Ale mam nadzieję, że udało mi się nie skonfudować w tym odcinku Krystiana za bardzo. Ej, słuchajcie... Chcecie, Mam nadzieję, z, chcecie usłyszeć, tak, jaki byli fajny byli telefon można dzisiaj kupić? Bo kupiłem sobie nowy. No, mamy końcówkę. No, Masz 5 minut. Jak ci się no. uda, to jedzie. 3 no. ja no, nawet. Słuchaj, kupiłem telefon w 3 minuty, więc myślę, że powiedzieć o nim też mogę w 3. <śmiech> eee, <śmiech> no. Oczywiście Szomi. Oczywiście Oczywiście Shomi I, i teraz tak, z dwóch opcji stosunkowo budżetowych, które jednak spełniają znamiona dosyć takiego pro telefonu, e, jedna opcja to jest 4X, model 4X, który występuje w dwóch wersjach, różni się pamięcią, czyli wersja 2 GB RAMu i 16 GB pamięci oraz 3 GB RAMu i 32 GB pamięci, taką właśnie sobie zakupiłem. Plus alternatywa droższa o około 150 zł, a ceny zaraz podam obydwu, to jest Redmi 4. Yy, który występuje tak samo w dwóch wariantach jeżeli chodzi o pamięć natomiast yy, no, jedyne różnice ma w tym że yy, obydwa mają 5-calowe wyświetlacze z tym że jeden yy, hd drugi Full HD czyli 720 kontra 1080 yy, oraz że w 4X ma Snapdragona 425 czyli to jest ośmiordzeniowy procesor na 1,4 GHz a mocniejszy ten Redmi ma 2 GHz Snapdragona 625. I to są jedyne różnice. Obydwa mają bardzo dużą baterię i bardzo dobrze się ta bateria spisuje, to już po pierwszych dniach mogę Wam powiedzieć, bo to jest aż 4100 mAh. Bateria jest OK, aparat jest OK, bo to jest 13 megapikseli z tyłu i z przodu piątka. Bardzo fajny jest ten wyświetlacz, bo można powiedzieć, że jest trochę wypukły, bardzo przyjemnie się z niego korzysta. Ta ramka jakoś powiedzmy nie przeszkadza, mówi się, że to jest tam szkło jakieś 2,5D i faktycznie trochę inaczej wygląda niż w starszej generacji telefonów konstrukcja oczywiście zwarta bez zdejmowanej klapki baterii czy czegokolwiek taka trochę iPhone'owa standardowo jak wszystkie Chińczyki ma z tyłu czytnik linii papilarnych który też bardzo szybko, fajnie działa odblokowuje momentalnie ekran no i w zasadzie ten telefon śmiga i zapierdala i po prostu robi wszystko co od niego oczekujemy a kosztuje w wersji oficjalnej w Polsce, czyli w RTV, AGD bądź innym przez ABC Data do któregoś z marketów ściągniętych 900 zł w tej wersji 3GB o której mówiłem, a jeżeli kupicie sobie od pana Zalegro, już pomijam nawet kwestię zamówienia bezpośrednio od Chińczyków, to jest to cena około 700 zł, yy, najtaniej jakie znalazłem. 700, 730 i 4 wersje kolorystyczne, więc naprawdę jest to dobra cena jak za, yy, za taki sprzęt. Jeżeli chodzi o tego mocniejszego, który ma wyświetlacz Full HD, czyli Redmi 4, to jest to cena już około 850, yy, 870 yy, i on chyba nie występuje jeszcze w oficjalnej dystrybucji polskiej, bo oni troszeczkę, no nie wszystkie modele ściągają, więc Wiesz co, ja teraz telefony na stronie RTV polecam. I tam jest Redmi 4X, to jest coś innego? Bo Redmi, Redmi 4X nie, to nie jest Redmi 4X, to jest po prostu y, Xiaomi, znaczy Kurde, czy on jest Redmi, czy nie, to ja nawet nie wiem, szczerze mówiąc. No 4X w każdym razie to jest ten model, yy, można powiedzieć, ten słabszy. Ale wydawało mi się, że on nie jest Redmi określany, tylko po prostu jako 4X. No to jest, op jest opisywane jako Redmi 4X. Ale dobra, bo wiesz, bo takie gabaryty i technikalia są fajne, ale nie zawsze oddają... Jakby nie, on się naprawdę to, to, świetnie leży to, to co świetnie tym... leży w ręku, świetnie mhm. działa, świetnie się spisuje. próbowałeś o... coś na nim zagrać na przykład? Yy, tak. Yy, jakiegoś tam modern combata instalowałem i śmiga bez zająknięcia. <grym> Dotkę. No, no nie, jakiś tam FPP, strzelankę to wiesz, śmiga bez zająknięcia jak najbardziej mhm. akurat wiesz. A jak no... ten aparat? Robi dobre zdjęcia? Mm. Świetne zdjęcia powychodziły. Wiesz, no 13 megapikseli to jest tak, myślę, że w sam raz nie ma sensu tam kręcić się po 20, ale bardzo wychodzą fajne zdjęcia, nawet jak jest ciemno, bo, bo bez lampy wiesz potrafi świetnie wyciągnąć obraz, mm -hmm. nie ma tego śnieżenia i tak dalej, więc z aparatu jestem ja, bardzo no ważnie. Powiedział, ci, że, że, że ciekawiśmy tym telefonem, jest bo ja na się nie zmieniał i chyba sobie. I na słuchaj, niego cały skierzy. czas yy, cały czas jest tak, że ma yy, praktycznie 1,5 giga z tych trzech wolne, więc nie było jeszcze sytuacji, żeby on mi się na czymkolwiek zająknął. Nawet jak standardowy problem dla Androida, kiedy w tle się instalują aplikacje, to cały system muli. To tutaj od razu po wbiciu się na swoje konto Google, kiedy mi się tam 40 aplikacji w tle instalowało, to ja sobie robiłem, co chciałem i w ogóle nie było żadnych mm. zmów okay. i zrzutów, więc naprawdę sobie świetnie radzi z tym. I jest świetna opcja budżetowa, wiesz, w tym momencie jest bardzo dużo sprzedawców na Allegro, którzy po prostu sami gwarantują ci, że będą z telefony do serwisu oddawali albo sami mają ten serwis, że nie będziesz musiał tam czekać dwóch miesięcy powiedzmy, aż oni go odeślą do Chin z powrotem, więc nie ma. Stresu żeby te telefony brać i, i po prostu korzystać po tych niższych cenach nawet. nie. One wszystkie mają wgrany system. System jest bardzo fajny bo wszystko jest w nim zablokowane jeżeli chodzi o dostępy do aplikacji. Żadna aplikacja nie zrobi nic bez twojej wiedzy. Wszystko tak naprawdę dopiero przy pierwszym uruchomieniu będziesz musiał zezwolić na dostęp do SMS-ów przez Facebooka i tak dalej i tak dalej. Więc to jest też duży plus względem jakichś powiedzmy innych systemów innych marek. No. I okay. to tyle, jeżeli chodzi o telefony. Wiem, że już kończymy. Do telefonu wziąłem sobie też nową opaskę Mi Band'a, Mi Band 2, bo jedynkę kiedyś Kiedyś już testowałem, różni się tym, że ma wyświetlacz i pulsometr, natomiast, znaczy nie pulsometr, tylko czujnik tętna, natomiast coś tam może więcej powiem jak sprawdzę, czy faktycznie ma dobre odczyty, a tak w ogóle to jutro prawdopodobnie Xiaomi zaprezentuje trzecią generację opaski Mi Band, no to będziemy zobaczymy nie. co nowego. A za dwa tygodnie zaprezentują nowego OnePlus 5. E, dobra, słuchajcie, 87. odcinek dobiega pomału do, do końca, kończymy w sumie. Standardowo wchodźcie na naszego Facebooka, tam możecie zobaczyć nasze zdjęcia z komikonu. E, w sumie e, bardziej e, Rafała i Kali. Właśnie Rafał nie Rafał ja wszystkie jeszcze wrzucił i część mi musi wysłać, bo mam mega fajne foty, które jeszcze nie trafiły w internet. E, dokładnie tak, więc wpadajcie oczywiście bezimienny.pl. tam rzucam odcinki, i piszcie do nas maile. Jesteśmy też na Black Widow Radio. E, więc słuchajcie, 87 odcinek dobiega końca. E, ze mną standardowo był Wojtek Kocjan. Trzymajcie się, cześć. Był z nami Rafał Radomyski? Byłem, cześć. Była z nami Kali Murawska? Też byłam, dobranoc. I byłem ja, czyli Krystian, a Standardowo. Usłyszymy się za dwa tygodnie, więc do usłyszenia. Trzymajcie się.